Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko, odcinek 638, ja nazywam się Damian Perlowaka, Dachman i ze mną jest Juliusz Konczarski, Aka Jules, witam Juliuszu. Witam serdecznie. No, to będzie taki świąteczny odcinek, bo akad wypadają święta wielkanocne, ale myślę, że zostawimy y życzenia i dzielenie się jajeczkiem na końcu, y ale tak y wszystkiego dobrego z okazji dobrego y tego, Good Friday. Od razu ci życzę wszystkim naszym dobrym słuchaczom. A mi życzę Z okazji Black Friday? A to nie, Good Friday. <śmiech> no dobrze. Wielki no, ja Piątek to jest ważne święto, mi się wydaje, bo to te porozumienia y, wielkopiątkowe w Irlandii to jest y, coś znaczącego. Ale nie, tak sobie pomyślałem... Jakie i... porozumienia wielkopiątkowe? Wiesz, ja wiem, że w dzisiejszych czasach kwestia niepodległego państwa suwerennego to jest taka pieśń przeszłości, ale... To jest temat na inny podcast geopolityczny. Z, z dokterą, No właśnie, nie wiem gdy... o czym mówisz, no ale załóżmy, że okej. Okay. Nie, nie, tak ja się. Znaczy, jak wiesz co? Bo, bo tak sobie mówię. pomyślałem, że przecież ten odcinek wyjdzie w święta i gdybyśmy się przygotowali, to moglibyśmy na przykład zrobić odcinek o, o Easter eggach, największych Easter eggach w grach, ale jak zwykle no, ale jesteśmy. Ale to wszyscy stary będą takie podcasty nagrywać. Teraz. Tak, więc my będziemy pod prąd i nie zrobimy czegoś takiego. Ale, drogi już chciałem cię zapytać, czy w końcu, w końcu obejrzałeś y, film Minecraft? Bo, nie. bo wiem, że, że jesteś wielkim fanem Minecrafta. Moja córka była z koleżanką i z żoną. Zrelacjonowały znaczy ci. Y... Z mamami swoimi. Zrelacjonowały ci? No, jej się bardzo podobało, no tam jakaś. Ale ja nie wiem za bardzo o co tam, bo, bo z drugiej strony żona mi potem mówiła, że ten film jest mega tak już ze mną rozmawiając, mhm. że ten film jest, był, był jednak mimo wszystko bardzo jakiś taki przemocowy. Znaczy on jest generalnie... Że tam jest dużo przemocy. takiej, Wiesz, może to jest taka przemoc, ja jeszcze zanim ci oddam mhm. mikrofon, to powiem, że może to jest taka przemoc, na którą ty nie zwrócisz uwagi, na którą być może 90% naszych słuchaczy nie, nie zwróci uwagi, ale ja też mam takie wrażenie, że My jesteśmy w jakimś sensie do tej przemocy przyzwyczajeni, gdzieś ona jest z nami na co dzień w tych wszystkich grach i wiesz, i nie wiem, przykładowo to, że w Assassin's Creed Shadows ktoś skacze, główna bohaterka skacze sobie jak gdyby nigdy nic z tyłu za plecy i zabija dwóch przeciwników, wbijając im sztylety w gardło. No to. No to jest poniedziałek. Nas to jest poniedziałek, nas to wiesz, nas to w zasadzie nie rusza kompletnie, natomiast ktoś, kto w ogóle nie śledzi świata gier komputerowych, nie śledzi, nie gra w te gry komputerowe i tak dalej, no to już może być jakiś taki element, no troszeczkę delikatnie mówiąc, wprowadzający lekką konsternację. No, zgodzę się, bo to, to właściwie jest słuszne spostrzeżenie, aczkolwiek to jest, to jest gra, która, znaczy, przepraszam, film, który jest pełny takich odniesień do samej gry które właściwie są zupełnie nieczytelne dla kogoś, kto w grę nie grał. I to, co zostaje, czyli taka esencja, wiesz, fabularna, ona jest tak prosta i tak w sumie mało ciekawa dla kogoś, kto się nie interesuje Minecraftem, że, że generalnie odbiór jest taki, że fani gry po prostu są w niebo wzięci, głównie dzieciaki, a znowu mhm. osoby, które nie znają Minecrafta, no poszły na ten film, no bo to jest jednak hit. A ty byłeś na tym filmie? Tak, byłem też, też z rodziną. I, e, I powiem ci, że ja się nawet bawiłem dobrze, bo ja znowu tego Minecrafta kojarzyłem. No, historia jest prosta jak, yy, yy, no, nie wiem, konstrukcja cepa. Także mamy Jacka Blacka, który się wsiada tego Steve'a, czyli głównego bohatera tej, tej, tej gry. Mhm. I on jest jakby zamknięty w tym świecie Minecrafta. I nagle podobnie jak. Znaczy, to jest koncepcja niemal jak z, jak z Jumanji. No, nie? no, to znasz Jumanji oczywiście, bo to jest klasyk. I też o, pewnie. Nic widziałeś... nigdy nie widziałem tego filmu. No, więc pewnie też kojarzysz tę, tę nowożytną wersję z, z The Rockiem, też z, Jack, z Jackiem Blackiem. Ja no, też nie widziałem. Tak. I, i, ale to jest tak, że po prostu oni się przenoszą ze świata realnego w jakiś tam sposób, przez jakiś tam McGuffin do, do, do, do, do świata wirtualnego. I tam jest dużo fajnych rzeczy, Yy, najlepszą, taką najnajśmieszniejszą dla mnie rzeczą było, znaczy nie, tam było kilka takich dosyć zabawnych rzeczy. To było to, że główna zła nazywa się Małgosia, tylko to jest spisane przez sychy, ale wymawiane jak Małgosia. I to jest w wersji angielskiej, z tego co słyszałem w wersji polskiej tak samo, więc to, to jest ciekawe. Nie wiem, czy to jest przypadkowo im tak wyszło, nie? Że, że ta baba jaga taka z tego, z tego, z tego, tego piekielnego świata, no wszyscy gracze wiedzą o co chodzi, ten Nederland. Jest jest, nie wiem, jest jakieś takie nawiązanie czytane, czy nie? No, tam też taki fenomen jest, nie wiem, czy, czy miałeś okazję zobaczyć, że dzieciaki w momencie, kiedy się pojawia ten baby zombie na, na, na kurczaku, i to jest taki ba, chicken jockey, to po prostu dzieciaki w kinach wpadają w euforię. Taki jest, wiesz, jakby się coś niesamowitego wydarzyło. I, i, I wiem, że, że e, jakieś takie nawet e, sytuacje były, że e, zatrzymywano projekcję filmu, tam e, wypraszano ludzi, no nie wiem, no, oczywiście mm -hmm. to też jest, pewnie jest przesadzone, może była jedna taka sytuacja, ale widziałem kilka nagrań i, i faktycznie e, to jest to jest niemal takie no, nie chcę używać słowa katarzis, ale to jest taki taka eksplozja jakichś takich dziwnych emocji z tym związanych, ale generalnie film dla kogoś kto, kto lubi Minecrafta, kto, kto grał jest, jest mega sympatyczny, dla, dla kogoś kto nie to no wiadomo, to już powiedziałem, ale wiesz co jest ciekawe, że ja, ja zawsze z tego, z tego, w, ten, w ten świat Minecrafta tak trochę do skoku, nie? tak patrząc co tam mój syn tworzy wiesz, te, i, i kurczę przyznaję, że z tych wszystkich survivalowych gier, tak? w którym się zbiera te przedmioty, tam yy, kopie, no nie, zbiera te surowce, żeby później budować, że ta formuła w tym Minecrafcie jest faktycznie nieśmiertelna i to, jak, jak ta wyobraźnia e, młodych ludzi funkcjonuje w tym świecie, co oni tam e, wyprawiają, później, e, co mi się normalnie nie zdarza, ale tak, kupiłem wiele add-onów i jakichś różnych dodatków do, do Minecraft dla syna, bo tam ciągle coś, coś ciekawego jest, coś, coś lepszego, więc zrozumiałem po latach i to po sporym czasie, ten fenomen Minecrafta i tak sobie teraz pomyślałem, że te dwa miliardy które, dolarów, które zapłacił Microsoft za, za, za, za Minecrafta, za Mohang i, i w ogóle to studio i w ogóle tą licencję, też już ma się dawno zwróciło. I to był chyba jeden z najlepszych takich nie wiem, inwestycji growy, jakie Microsoft zrobił przez cały ten swój... Yy, ten, ten żywot, do no nie, funkcjonowania studia, bo tak to te wszystkie inne, mniejsze studia, prawda, które kupowali, no to tak czasami im się coś udawało, czasami mówisz nie. Nie Tak. To, no i Betezda, mogę się mylić. No, wiesz, bo, bo jeżeli mówisz, bo tak się zastanawiam, dwa miliardy za, za tego, yy, ale tak naprawdę na drugim biegunie masz yy, y, Activision Blizzard, nie, za tam, nie wiem, 60? 70, 64 tak, tak czy coś 64 za jakieś wiesz gigantyczne pieniądze i teraz yy, jak o tym mówisz no to ja się zastanawiam no dobra to, to jest powiedzmy ta skrajna najwyższa wartość czyli to tu, tu najwięcej zapłacili mhm. yy, czyli tak na, dobro, na dobrą sprawę tak gdzieś do 30 to, to jesteśmy jeszcze w rejestrze tanich <głos> tak, ale wiesz co naprawdę to jest to jest coś co im się yy, nigdy nie zwróci na takiej zasadzie ale przez to że Microsoft jako korporacja generuje niesamowite zyski, to oni sobie to wpisują w koszt. No ja sobie to tak wyobrażam, no nie? Mój, mój prosty, yy, mały umysł, który nie rozumie tej ja nie, wielkiej Ja nie ciągułości. wiem, stary, to jest jakaś na pewno wyższa matematyka, stary, i, i na pewno nie. dużo, wiesz, wyższa mhm. yy, wyższa liga, jeśli chodzi o kreatywną księgowość i, i, i tego typu rzeczy, więc ja, ja, ja tego nie ogarniam, no, wiesz, mhm. no, z jednej strony no, oczywiście, my dostrzegamy te wszystkie podziały w Microsoftie, tak, i mówimy, no dobrze, to jest powiedzmy ta część związana z systemami operacyjnymi na komputery osobiste, to jest ta część związana z gamingiem, z, konkretnie z Xboxem, to jest jakaś część sprzętowa z tymi tam ich e, mhm. Surfaceami tymi laptopami i tak dalej. Tutaj jest jeszcze jakaś inna część ale tak na dobrą sprawę, finalnie, koniec końców, to wszystko w gruncie rzeczy to jest jedna firma. Wiesz, to są tak. jakby te wszystkie te działy grają do jednego wora, w związku z tym to nie jest do końca, moim zdaniem przynajmniej, to nie jest do końca tak, że jak, jak my myślimy, że, yy, że wiesz, że powiedzmy yy, yy, yy, znaczy wydaje mi yy, z, trochę się zakołapućkałem teraz, ale mhm. jakby chodzi mi o to, że wiesz, że generalnie na koniec Microsoft może sobie powiedzieć, no dobra, to my teraz będziemy do tej jednej dywizji tutaj z premedytacją dokładali pieniądze, będziemy inwestowali, będziemy pod kreską, bo wierzymy w to, że w przyszłości to zaprocentuje i będziemy Netflixem branży gier na przykład, nie? Mhm. Więc więc koniec końców podejrzewam, że, że to raczej w ten sposób działa, czyli wiesz, czyli, mhm. czyli oni się tym specjalnie nie przejmują. No tak, no, poza tym jest teraz tyle tych jakichś takich nowych smaków w IT, że ta sztuczna inteligencja jest takim modnym tematem od jakiegoś czasu i nawet zauważyłem, że się mówi o jakiś Nie wiem, czy, czy, czy Microsoft nie ma jakichś... czy w ogóle jakaś firma nie robi jakiegoś takiego silnika związanego właśnie z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji do produkcji GET. tylko właśnie nie wiem na jakiej zasadzie, to, czy, czy to się gdzieś Muse nie nazywało, czy, czy coś. no Pewnie musiałbym doczytać, nie? ale generalnie jeśli chodzi o Microsoft, no to, wiesz... Ich nigdy nie spotkało to, co czasami spotyka inne wielkie takie korporacje, które są po prostu za duże, że nigdy nie musiały się podzielić e, formalnie rozdzielić na mniejsze na mniejsze, e, na mniejsze firmy. I to jest i to jest coś, co właśnie wydaje mi się sprawia, że Microsoft mógł sobie wchłonąć nawet tak, tak, taką e, Acti taki Activision Blizzard taką Bethesdę, bo Bethesda chyba ich kosztowała jakieś 7,5 miliarda, i, no, i dłużej... to też jest w tym rejestrze tych wiesz e... groszowych wydatków mm -hmm. no ale to tak to... <śpuszczak> wspominając o beteździe <śpuszczak> nie wiem czy widziałeś e... wszyscy czekali na remake Obliviona 4, a tu się okazuje że jakiś, wyciekł, jakiś znaczy ktoś doszedł do czegoś, że niedługo miała być postawiona strona Oblivion Remastered Betezdy, i gdzieś doszukano się jakichś zdjęć, nie wiem na ile to jest prawda, czy remake znaczy miał być remake, wszyscy liczyli na remake, a okazuje się, że to jest taki remaster. Oczywiście y, troszeczkę więcej niż tak prosty remake. Ale było remake wszyscy no, w internecie. Tak? A to i odwrotnie. Właśnie no ja strzelę, że w drugą czytam, stronę. Aha, no to ja czytam polskie newsy, jakieś teraz sobie wygooglałem, to mhm. Elder Scrolls 4 Oblivion y... remake. Mhm. Remake Obliviona faktycznie istnieje. Remake pomyłka twórców zepsuła niespodziankę. No właśnie. To jest, to, jest ten, to jest ten news. Ale jaka niespodzianka, jak się wszyscy spodziewali, prawda, tego, że ma być, bo to już zapowiadano od dłuższego czasu, że, że coś takiego może się wydarzyć, nie? Więc... Ale to w ogóle to jest ciekawy, wiesz, zapis tych newsów, bo to ja mam sprzed dwóch dni, jeden dzień temu, to mam remake Elder Scrolls 4 wyciekła data premiery, a tu potem tak, remake, może pojawić się lada dzień, nowe wieści od informatora. Czekając na remake obliwiona, gracz przeniósł Kultowe RPG Bethesdy do legendarnej strzelanki Doom. No to, to ciekawe w ogóle swoją drogą. No, ale jeszcze na tym starym silniku, nie? Więc... Znaczy... Wyciekły screeny z wersji remake. Nie no, Damian, to jest wersja remake. To nie jest wersja remaster. A ja znowu widzę takiego newsa, którego też ci Przepraszam, jest, na dole. Na dole wyszukiwania, na, do, na dole Googlea stary. Remaster Oblivion zadebiutuje 21 kwietnia. 10 godzin temu. Nice. To jest chyba... <laughs> najświeższa, najświeższy news, no, ale, na który trafiłem. Ale ja, ja ci też rzuciłem takiego linka, na którym pojawiły się te, te, te zdjęcia, które wyciekły i to jest właśnie, że e, Tylko już przejrzyjmy nie pamiętam, to, zdjęcia, które wyciekły e, remastera ja Obliviona. na w tych zdjęciach. Tam. Tak. I na początku w pierwszym odruchu spojrzałem i chyba tam... Bo ch ty napisałeś, że... No, to zmienili ewidentnie tutaj oświetlenie. Nie, kolorystykę, że, że ten... Kolorystykę, ten kolor. Okay. kolor no. ale, ale tam był taki jeden, taki jeden screen i ja patrzyłem na tego screena i tak myślałem, no cholera, ale to, to wygląda po prostu jak stary Oblivion tylko w 4K. W sensie, Aha. że naprawdę ta postać, to wszystko, ta kreska, te twarde linie między wiesz, poszczególnymi mhm. elementami pancerza i tak dalej... I wydaje mi się, że to był zły screen, bo potem tak. jak gdzieś scrollowałem i tam już były parami te screeny, więc to mhm. faktycznie był screen ze starego Obliviona, odpalonego w cztery ja, ja się nigdy nie załapałem na, na, na, na ten moment, w którym ten Oblivion był popularny. Ja jak... Yy, no ja się na, załapałem w dwójnasób. Tak, no ja pamiętam te twoje opowieści o tej gili złodziei o tym, jak ten, ten świat... Ale nie, ale mówi. ja się załapałem w dwójnasób, wiesz, w tym sensie, że najpierw... Wiesz, yy, zbawię nie, najpierw kupiłem komputer. Aha. Przepraszam, miałem komputer już taki dość przestarzały. Jeszcze nie miałem Xboxa 360. I na tym moim komputerze ten Oblivion po prostu się nie dało w to grać, stary. To, raz, to, to wyglądało, jakby tam nie było tekstur i tak dalej. No to, to wiesz, a z drugiej strony, ja też pamiętam taki moment przed premierą Obliviona. Jak gdzieś tam traf, zobaczyłem pierwsze screeny, wiesz, tego Obliviona, no to, to wiesz, no to yy, dla mnie wtedy. To był efekt niesamowity. Nie? No to, to, to był jak tak na dobrą sprawę jak każda kolejna gra Bethesdy, która wychodziła, nie? która mm -hmm, gdzieś tak. w jakimś sensie podnosiła tą poprzeczkę. Ym, więc, y, więc wiesz, więc, więc ja na to patrzyłem i to było po prostu, no to było, nie, wiesz, w stosunku do Morrowinda, gdzie Morrowind to był po prostu płaskowy stary. No tak, poprzednio w sensie, nie? wszystko we mgle. Tam nie było żadnej trawy, nic. nie? Coś tam było, nie? ale generalnie, generalnie to było wszystko takie, wiesz, to były takie nieśmiałe, to był jak taki zarost stary u nastolatka, któremu zaczyna pierwsza broda rosnąć. To tak mniej więcej trawa wyglądała stary w No, Ale tam niektórzy się śmieją, że na tym remake'u, remasterze no. te jakieś kępki drzew, krzaków jest ich jeszcze mniej, nie, nie, ale za to ładniej to wszystko wygląda. I, i woda no. jest jakiś ray tracing, jak, jakieś odbicia są. Może to było z wersji na Switcha dwójka. Mhm. Znaczy ja, ja miałem taki problem z Oblivionem, że on wyglądał wszystko jak takim zazielonym filtrem. I, i ja rozumiałem, że, że to tworzyło tak, taką... Taką e, senną, taki, taki senny obraz, że to jest faktycznie takie baśniowe, nie? Znaczy no zresztą... ja bym chciał, że to, to nie wiem, czy to był zielony filtr, wiesz, ja mam wrażenie bardziej, że, to, że tam był taki, ten taki gloom efekt. Jakby taki, no też, nie? tak, tak, tak, tak. tak. I, ten, i, I to wpływało na te wszystkie tekstury, bo, bo, bo jednak z drugiej strony, jednak obliwią dla mnie, no to też tam od czasu do czasu. E, w ogóle stary, teraz mi się przypomniało zupełnie, ale okej, okay, to, to jest mhm. ten klasyczny ja coś mi się przypomina, jak, jak wiesz, to już jest ten starczy etap życia, mhm. nie? W każdym razie y, ja pamiętam, że y, tam były te sekwencje w tym właśnie, że się przechodziło przez te bramy, y, nie wiem, do tego jakiegoś tam, do tego, nie wiem, obliwionu, nie wiem, do tego alternatywnego świata, nie mhm. wiem jak to nazwać, wiesz, gdzie, gdzie tam musiałeś te y, zamknąć te portale, tak żeby te, te potwory się tam nie spłonowały w tym naszym świecie, to była jedna rzecz. Teraz jak sobie myślę o Oblivionie, druga rzecz, która mi przychodzi niemalże od razu, no dobra, to była trzecia, bo druga, która mi przyszła do głowy, to tam zdaje się Sean Bean, stary, podkładał głos yy, tego jednego z głównych bohaterów, tego króla jakiegoś tam i tak dalej. I ja do dziś pamiętam taką sekwencję już w, w końcówce gry z tego głównego wątku fabularnego, wydaje mi się, że to był główny wątek fabularny, nie pamiętam, gdzieś na którymś etapie tego wątku, że byliście w jakimś miasteczku i on nagle mówi, no to teraz tu idziemy stoczyć tą bitwę nie i ty za nim biegniesz, za tym królem, obok was dwóch jakichś przypadkowych wiesz, rycerzy przed chwilą zrekrutowanych i idziecie walczyć i to jest ta wielka bitwa stary w której to wszystko się dzieje, która się rozgrywa między sześcioma postaciami nie? Mhm. a trzecia rzecz stary która mi przychodzi do głowy to, to, to straszne, naprawdę nieomalże straszne narzekania yy, wszystkich recenzentów, zwłaszcza w Polsce które dotyczyły tego, że w Oblivionie jest skalowanie potworów, czyli że jakby, jakby coś, co jest w zasadzie w dzisiejszych grach praktycznie w co drugiej grze na porządku dziennym. Natomiast w Oblivionie to było straszne takie rozczarowanie, że w gruncie rzeczy mogłeś skończyć wątek fabularny nie wiem, na dziesiątym levelu, już nie pamiętam ile tam tych leveli było i gdzie, się, gdzie to się tam chodziło, ale finalnie mogłeś skończyć na stosunkowo niewielkim levelu yy, i mieć takie same w zasadzie wyzwanie i to było tak samo trudne jakbyś go kończył na 50. dlatego że wszyscy przeciwnicy byli dopasowywani do levelu twojej jakby postaci. Nie? Czyli jak byłeś na piątym levelu w połowie gry, no to wszyscy twoi przeciwnicy, z którymi walczyłeś, byli na takim poziomie, żeby ten piąty był wiesz wystarczające, żeby ich pokonać, mm -hmm. ale też, żeby stanowił jakieś wyzwanie. No tak jak w tym Shadow, nie? Shadow. No SSS. tak, no, bo właśnie mówię, że dzisiaj w grach, wiesz, jakby kwestia skalowania przeciwników, skalowania tego, no jakby jest czymś, ale nie, ale w Shadows tak chyba nie jest. Ale... No jest właśnie, w Shadows to jest, to jest tak zrobione, no ale jak ja że... przyjechałem do innego regionu, to mi się... To, to no bo jest taki górny, nie... bo, bo w Shadow jest to tak zrobione, że masz ten górny taki, yy, że na pewno nie możesz tam za wcześnie, ale jak już dobijesz do tego poziomu, no więc właśnie. to on się będzie później już skalował do siebie. Czyli... Ale wiesz, ale w, w, w Czasach Obliviona jesteśmy w, takim, w, takim, w takich czasach, z tego co ja pamiętam, że wiesz, w grach, zwłaszcza grach RPG, jak udało ci się ubić jakiegoś wysoko przeciwnika, nie wiem, łutem szczęścia, przypadkiem, jak, jakimiś tam. Może nawet wykorzystując jakieś błędy w grze związane z tym, że nie wiem, strażnicy go atakowali czy coś. No, nie mówię akurat o Oblivionie, tylko mówię tak ogólnie o różnych RPGach. Wydaje mi się, że w Falloutie na pewno coś takiego było, że, że po prostu jak się pokonało przeciwnika, nie wiem, 10 leveli od ciebie właśnie w jakiś taki chytry sposób no to miało się szansę naprawdę awansować, nie wiem, dwa, trzy levele. Ja pamiętam, że to w ogóle było zajebiste uczucie. Na pewno w Icewindel coś takiego było, na pewno w Baldurze, gdzie, yy, znaczy nie wiem, no tak, tak zapamiętałem, że jak się udało właśnie pokonać tego przeciwnika, który był te normalnie kilka półeczek wyżej od ciebie, yy, no to się dostawało ten ekstra bonus w postaci yy, właśnie yy, ogromnej ilości, wiesz, punktów doświadczenia dzięki którym mogłeś mhm. na przykład parę pierwszych leveli po prostu przefrunąć de facto. Ale to w ogóle tak, ja wiem, że, że to taki rozdział troszeczkę zamknięty, ale gdyby się okazało, że ten Oblivion naprawdę tak, wiesz, ciekawy wygląda i, i może by coś nowego wprowadzi, to, to myślę, że tak na bazie takiej nostalgii wróciłbyś na chwilę do tego świata, chociaż zobaczyć, jak to wygląda? Szczególnie, że to pewnie się pojawi w, za darmo w Game Passie. Więc, więc jakby... Znaczy za darmo, to nie no, bo musisz z tego Game Passa kupić, ale, ale tak, ale wiesz, będzie w Game Passie. Ja mam za darmo więc... tego Game Passa, bo ja cały czas klikam te punkty i, i teraz znowu uruchomiłem Game Passa, bo y, kilka gier ciekawe wychodzi, więc ja tak mówię, że za darmo, ale to wiadomo, że za darmo to jest taki śmieszny termin, ale, ale póki co jeszcze nie ten no, Game Pass ja jestem... jest w miarę, w miarę tani w ten, ten pecetowy Game Pass. Nie? Ja jestem bardzo uczciwym użytkownikiem i i kupiłem Game Passa teraz... Za pełną cenę. Za, tylko, że PC Game Passa. Czyli tak. to, jest, to jest to samo, co Ultimate. No nie ma tylko grania w chmurze. No i nie ma grania no, na nie... konsolach. i Nie ma grania na konsolach, no, ale nie mam konsoli, więc jakby tak. to mnie interesuje. No ale on jest tańszy, sporo tańszy, bo on kosztuje 47 zł. Mhm. To, to w zasadzie jest jak za darmo. No tak, tak. Znaczy nie, no jak sobie pomyślisz, co, co w ogóle też niedługo wychodzi, no nie wiem... Y te, ten Expedition, nie? 33 chyba wychodzi niedługo. No to na pewno zagram, tak. Bo to, to już mnie zaciekawiło na którymś. Tylko to się o tyle zmieniło, że wiesz, ja myślałem, że ja to kupię na PlayStation 5, a sobie po prostu zagram w Game Passie. No. Na, na PlayStation 5 możesz, wiesz, co kupić. Grę roku z poprzedniego, bo właśnie wyszła. Ale po... No ale po co, stary? Jakby <laughs> nie, nie wiem, wiesz, potrzeby. na PlayStation 5 będzie lepiej wyglądać, wiesz, o co chodzi. Nie, ale wiesz, na, na, na, na, na... Nie mam potrzeby kupowania Indiana Jonesa, bo, bo wiesz, bo... Mhm nie mam napędu, a po drugie jakby wystarczy mi to, że zagram w tą grę w Game Passie. Jakby, znaczy to teraz to właściwie tytuł. to kupowanie tej gry akad na PlayStation na, na, na, na A ty kryzysie, miałeś kupić, z tego co pamiętam. Ty się odgrażałeś, że kupisz. Ja to kupię na PlayStation, bo ja chcę mieć na płycie dla potomnych. Znaczy, szczerze mówiąc, na pewno nie w dniu premiery, ale tak w ogóle, to, to nie wiem, bo wiesz, bo, bo, bo faktycznie... A ty teraz, ty, to jest klasyczny dachman. no na 100% kupię na tym, ale... Znaczy, ja nie pamiętam, jest premiera, że mówiłem, ale ja, no, ja też w jestem dniu premiery, nie, nie, w dniu premiery to nie, ale, ale kiedyś kupię. Nie, nie, bo chodzi mi o to, że ja zauważyłem, że... Ja mam tak z filmami. Ja na przykład mm. bardzo rzadko kupuję filmy na Blu-rayu w dniu premiery, ale chodzę po tych komisach i lombardach i czasami wyciągam jakieś stare filmy. No przeważnie dla mnie e, takim, takim e, oczkiem w głowie są filmy na UMD. Wiem, czy tam, w, w, czyli w wersji do odtwarzania na PSP. Ale no, trafiają mi się też... To ja, duże jestem, filmy, bo... to ja jestem zbyt dużym... Y, mimo, że już kiedyś byłem większym, ale jestem zbyt dużym kinomanem, żebym w ogóle się schylał po takie wersje filmów, wiesz? I, I żeby mi to sprawiało w ogóle jakąkolwiek przyjemność oglądać filmy na, na takim jakimś malutkim wyświetlaczu gdzieś. To tak jakbym na ekranie telefonu oglądał. No tak, nie, nie, no na ekranie telefonu będziesz miał jeszcze lepszą jakość. No teraz właściwie to, to, yy, to, to, to jest krok wstecz, ale dla mnie to jest jakiś taki tak, taki konik mały, nie? Taki, taki hobby, ale no rozumiem. kupiłem y, m.in. Gladiatora dwójkę. To jest raczej nowy film. Ale okazało się, że tyle, tyle tych kopii, tych Blu-rayów się sprzedało, że one trafiły do Lombardu i właściwie za 12 euro kupiłem wersję filmu, która ma dodatkowo jeszcze polskiego lektora. Więc to jest niesamowite. Ale to, to na UMD? Czy na. Nie, nie, to już na Blu-rayu i na Blu-rayu, Blu ale jakoś jest niemal 4K, bo no to jest nowy film. I i, i tak, że pierwszy Gladiator, no to to jest opus Magnus Ridleya Scotta wspaniały film, nie ma tutaj co się rozwodzić, zacząłem oglądać tą dwójkę, tak, tak, tak żeby mówię, posłuchać tego lektora, ten lektor jest chyba y, ten sam, który robi, y, czyta filmy dla Netflixa, bo taki mi głos się wydaje podobny, nie jest do nie tych klasycznych lektorów, których y, znam jeszcze z, z tych starszych y, lat, ale powiem ci, że no strasznie to wygląda, bo już, już nie wiem, ten film miał premierę nie tak dawno, a już moim zdaniem się zestarzał jeśli chodzi o efekty specjalne. Tam ta, ta, te statki te, tych Rzymian, nie wiem, y, którzy, które atakują tą Numię, num, Numię? chyba Numia się nazywa, nie? Tam 2000, y, nie 2000, tylko w 200 roku naszej ery, taki jest y, pokazany, nie? Nubia. Inwazja. Nubia, Nubia, tak? Dobrze mówię, Nubia. I mówię, jak strasznie to wygląda, strasznie to wygląda, ale z drugiej strony brakowało mi wiesz, takiego filmu kostiumowego, takiego z, z takim przepychem zrealizowanego, bo, bo ostatnio dużo oglądałem współczesnych filmów i, i, i jakoś tak, tak sobie pomyślałem, że trochę przegryzę tego, tego, tego kwaśnia, tą cytrynkę, no nie, przymrużę troszeczkę oczy i, i ta jakość nie będzie mnie tak kuła tych efektów. I po prostu skoncentruje się na samym filmie, i, i, i tyle. No ale nie o tym filmie chciałem mówić, tylko właśnie tak rozmawialiśmy o, o różnych rzeczach, o różnych e, wiadomościach. I nie wiem, czy wiesz, ale między innymi została obniżona wreszcie w całej Europie cena tego e, dodatkowego napędu do PlayStation 5. I teraz ma znowu kosztować 80 euro. Na, nie, nadal nadal zostajesz przy tym, że jesteś w 100% teraz cyfrowy. No, po pierwsze, za bardzo nie, nie włączam PlayStation 5. Mhm. Eee, pewnie czeka na premierę eee, GTA, GTA, 5, GTA 6. 6. Eee, natomiast e, natomiast szczerze powiedziawszy e, tak, no na razie jakby nie... Wiesz, ja mam... Całą kolekcję gier na PlayStation 5 mam w wersji cyfrowej. Mhm. Więc... I to też właśnie... Nawet właśnie dlatego, żeby móc się połączyć z PS Portal z tą konsolą, wiesz, zdalnie i sobie po prostu w jakąś grę pograć zdalnie. Mhm. Bez konieczności, wiesz, szukania płyt, czy... Ja pamiętam, wiesz, w... to, to było, to jest... Taka, taka ciekawa rzecz, która zawsze mnie y, gdzieś tam zastanawiała. Ja pamiętam w czasach y, mojej młodości, y, pewnie nie tak dawno. Też, nie tak dawno. Nie, no to już dawno stare. To, to, to były czasy, jak się pojawiają te napędy y, CD w samochodach. I nie, ja pamiętam swego czasu, to jest końcówka mojej podstawówki, początek y, liceum jest taki moment, gdzie po prostu ja pamiętam, miałem takiego kumpla, który był strasznie zafiksowany na punkcie niemieckich samochodów Bayerische Motorwagen, coś tam I, i słuchaj, on zawsze wiedział wszystko o tych napędach, które, że to musi być tam pionier albo jakiś tam inny blaupunkt, wiesz, wsadzony do samochodu i teraz wiesz, żyjemy w czasach, gdzie dotychczas są napędy kasetowe, na no te zwykłe kasety magnetofonowe wchodzą te napędy CD a przynajmniej się popularyzują jakoś mega w, w Polsce no i teraz, a co zrobić z ludźmi, którzy na przykład mają już jakąś tam kolekcję płyt CD, nie? i, i powiedzmy przez gdzieś tam, w, może w drugiej połowie lat 90. Te, te CD zaczynają tam gdzieś, zwłaszcza w muzyce być coraz popularniejsze no i wtedy stare były takie w bagażniku, ja do końca nie wiem jak to było skonstruowane, bo ja czegoś takiego nie miałem, ale w bagażniku się umieszczało zmieniarkę płyt, mhm. czyli miałeś jakby po prostu, pewnie tam był odtwarzacz CD gdzieś ukryty i tam miałeś po prostu, wkładałeś te wszystkie płyty i one się zmieniały stare. Mhm. Nie wiem czy pamiętasz jak swego czasu też były takie magnetofony, te boomboxy na przykład, albo wieże tak. do odtwarzania, w których mogłeś tak naprawdę na przykład trzy płyty włożyć i sobie po prostu między tymi trzema płytami zmieniać. No Wiesz, tak, tak kojarzę, tak taka, no to była, no, no. tak. taka wielka tacka była. Tak, taka wielka tacka była i po prostu się wkładało te trzy płyty i teraz w momencie, kiedy tam mogłeś sobie wybrać, czy z pilota, czy bezpośrednio z tej wieży i tak dalej. Ja nie miałem nigdy takiej wieży, miałem standardową na jedną, mhm. ale, czy magnetofon. Czy, czy, czy ale, ale było coś takiego. I to, w takiej samej zasadzie działały te zmieniarki. Tylko, że one były na więcej niż trzy płyty. Tam mogłeś do siedmiu, nie? Możliwe, może więcej nawet, nie wiem. Bo ja w samochodzie nie miałem nigdy czegoś takiego. I pamiętam, wiesz, takie czasy. No to wiesz, to teraz tak sobie myślę, okej, okay, no to jeżeli chciałbym trzymać napęd, to chciałbym mieć taką zmieniarkę płyty do PlayStation. Czyli powinieneś stary sobie teraz drugie takie pudełko wielkości PlayStation podstawić obok, podłączyć je kabelkiem i tam na przykład by była zmieniarka na 20 płyt, stary. No, i wtedy w zasadzie to ma jakiś sens, nie? No, bo ktoś, kto zbiera płyty, to nie, nie, nie do końca się liczy z przestrzenią, więc, jakby sobie wrzuca to wszystko tam, to mu się tam trzyma i już. sobie znaczy, wyobrażam ja jest... taka specjalna wersja dla ciebie PlayStation 5, która wyglądałaby jak te amerykańskie płyty, przepraszam, szafy grające. Gdzie wyciągano... Albo, no, no, dla mnie nie, dla ciebie, bo, bo ty jesteś taki, wiesz, zmieniający. Znaczy, no, ale ja lubię, wiesz co? Ale ja lubię tę e, fizyczność, że ja musiałbym to sam zrobić, czyli musisz podejść do tej półki, wyciągnąć ten, to pudełeczko, pudełeczko z tą płytą, wyciągnąć ją i włożyć do napędu. A kiedy automat Bodo robi to za ciebie... Pięć to... Minut i no tak, no to tak, tak to wygląda, nie? No i ja dzisiaj właśnie tak przeglądałem te film, bo ja wiesz, no, zrobiłem takie małe zakupy i różne filmy i przeglądałem po prostu, jak, jak się odtwarzają i, i, i, i, i nawet DVD. Ja jestem, ja jestem no, fanem po prostu tych technologii, jak one się zmieniały i jak sobie pomyślisz, jak szybko się zmieniały te, wiesz, jak, ten, jak krótko właściwie funkcjonował format DVD zanim weszły Blu-ray'e. Że to był, że, to, że już teraz Blu-ray'e funkcjonują dłużej niż, niż ten DVD funkcjonowało zanim weszło 4K. No nie wiem, jak to to tak, yy, wiesz, no to pokazuje jak ten, ten czas płynie. Yy, no nie, płynie. ja tak tego nie za, ja, to, ja tak tego nie, nie odebrałem, dlatego, że ja tak naprawdę yy, DVD, miałem dużo filmów, Kupowałem filmy, nawet mam jeszcze całą, całą w miarę dość bogatą kolekcję mm -hmm. filmów na VHS-ach. E, wiesz, ale na DVD kupowałem płyty, wiesz, swego czasu te płyty z filmami na DVD były dorzucane po prostu do czasopism. No tak, wiesz, tak. stary, no można było, ja, ja pamiętam, już wydaje mi się, e, e, że to chyba był dziennik Gazeta Prawna swego czasu i oni dokładali różne filmy. Ale wiesz, ale to nie były jakieś słabe filmy, tylko to były naprawdę fajne filmy. Takie filmy, które warto obejrzeć, a co więcej warto mieć w swojej kolekcji. Nie mówiąc już o tym, czyli wiesz, na przykład z jednej strony było, pamiętam, e, pamiętam jak dziś, bo tak obejrzałem ten film, e, Tajemnica Brubeck Mountain. Albo na przykład był... To e, e, był film, fi tak, tak. tak Albo na przykład był stary film e, Kill Bill. vol jeden, mm -hmm. a później vol 2. I, a najlepsze było to, że to jest w czasie, kiedy... Mamy cały czas, to, te DVD są jakby obowiązujące i popularne, a jednocześnie płacisz za to, nie wiem, 10 zł. Ja dzisiaj, to ja nie wiem, czy jakaś gazeta, czy w ogóle istnieją takie wydawnictwa, że możesz sobie kupić gazetę i masz film na Blu-rayu dołączony i to kosztuje w okolicach 20 zł. Podejrzewam, mhm. że nawet jeśli, to to kosztuje bliżej 100 zł niż 20, tak? bo to jest po prostu alternatywa dla jakiegoś tam wydania pudełkowego yy, z różnych względów. Ja, ja też nawet pamiętam, wiesz, takie największe rozczarowanie moje związane z tymi filmami, to było przy okazji filmu Amelia, który ja widziałem na Warszawskim Festiwalu Filmowym i po prostu ten film mnie gniótł. Zrył potę, ci... zresztą. tak, beret. Tak, zrył mi beret i, i to był znakomity film. I ja pamiętam, że później, parę lat później, ten film był do jakiejś kobiecej gazetki dorzucony. Nie wiem, czy to była jakaś gala, czy to było jakiś, nie wiem Klaudia czy coś innego i no i oczywiście y, poprosiłem mamę, żeby była gazetka dla niej, ale film był dla mnie, mhm. ale potem pamiętam jakie było moje rozczarowanie, jak się okazało, że ten film był na dwóch płytach, CD i to był ten format Video CD, video CD. Tak. <głos> Czyli to była taka jakość, wiesz, na poziomie vhs -a, no powiedzmy lepszego vhs no bo wiesz... VHS A bo gorszego, by... tylko że po prostu musiałeś... Jeśli podłączyłeś pod kineskopowy telewizor, to prawdopodobnie była podobna jakość, nie? Bo mi się wydaje, tak, że, że coś pal była większa niż, niż tego widoczni. Być, mogła, być, mogła być lepsza odrobinę, yy, co wynikało jakby z tego, że wiesz, że yy, yy, kaseta VHS czasem ulega... No, takiej mechanicznej degradacji, no tak, nie? Tak, no, bo, tak. bo to jest po prostu taśma, która leci przez głowicę i, i tyle. Nie? nie mówiąc już o tym, że w ogóle w tamtych czasach ludzie zażynali magnetowidy, nie? że musieli tam głowicę wymieniać, regulować ha, tak, i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak tak tak tak dalej tak. Nie? wiesz. Tych wszystkich e... fikołków. Ale wiesz, ja, tak, ja lubiłem ten tak, format tak. wideo-CD, dlatego że to był taki format, który, który yy, no, jak ja kupiłem Amigę CD-32, to były lata, no tam połowa lat 90. To ona była sprzedawana między innymi tym, że ona może odtwarzać te filmy Wideo CD, mm -hmm. tylko musisz kupić tako, taki dodatek, nie? taki, taki add-on, takie, takie te rozszerzenie, które no. po prostu wkładałeś z tyłu z tyłu konsoli i nawet niektóre z, gry... Zanim zaraz zaczną tam komentować, ja wiem, że Amiga CD32 miała napęd wbudowany. Nie no, miała, miała. Ty, nie no, ja <laughs> nawet, nawet ja, ja myślałem, że się najwyżej że przyzy chodzić o ci coś innego. Ale chodzi nie o to, tak że... chciałem zażartować, że to tak jak Sony. Nie? Tak. I, i y, to była taka przysiłka, której no, nigdy nie udało mi się zdobyć. Ona teraz y, gdzieś może funkcjonować jako bardzo drogi gadżet, który też no, pozostaje gadżetem, bo z tego, co wiem, to ona była dosyć awaryjna i, i, i taki efekt jest z tego średni, bo, bo nie wszystkie nawet filmy dobrze chodziły, ale to już wiesz, to już było ja, wow, nie, ta była ta jakość filmowa, zresztą na Amiga CD32 wyszła gra Microcosm, ona miała swoją wersję pc ale to była taka gra, która ona wyszła tylko i wyłącznie w wersji na CD, bo tam było intro i to intro było takie, wiesz, science fiction, trochę nawiązujące do do mikrokosmosu taki, taki film nie wiem czy pamiętasz taka komedia z z Denisem, ym, Quaidem i, i Meg Ryan i, o, i chyba Martinem Shortem ale też nie, nie jestem pewien do końca o, o właśnie o gościu który został w, zmniejszony do, do wielkości tam mikroba i wstrzyknięty w system a ty mówisz interkosmos tak interkosmos przepraszam tak tak i ale ty powiedziałeś, ty, to nie no, stary, na Interkosmos to ja byłem w kinie, to, ta, to była yeah. po prostu peta... No na, znaczy on się nazywał Inner Space chyba w wersji oryginalnej, właśnie. Ale byłem... w Polsce był tytuł Interkosmos. Chyba tak. No i kapitalny film, ja go uwielbiałem, i ta koncepcja mi się strasznie podobała, bo to nie pierwszy raz zresztą ja, ja widziałem. I tutaj było to samo, tylko taki wiesz, mega poważny science fiction. I ten filmik, który był na, na, tym, na CD, mogłeś obejrzeć albo w wielkości, na ekranie w wielkości, nie wiem dwóch pudełek od zapałek, nie? bo to taki, mm -hmm. wiesz, i wtedy był z dźwiękiem pełnym, full motion, wideo z dźwiękiem, albo oczywiście na pełnym ekranie, ale już wtedy nie starczyło tej mocy przerobowej, żeby dźwięk odtwarzać, nie? Więc, więc to było ciekawe. No ale no, ja do tej pory mam tą Amiga CD-62, ona wiesz, ma duże sentymentalne dla mnie znaczenie, ale ten format wideo CD to jest coś, co szczerze mówiąc to było ciekawe, że ono zrobiło jakąkolwiek karierę. Ja wiem, że niektóre nawet nowe filmy gdzieś tam, na, nie wiem, może na Filipinach, bo coś w Indiach są jeszcze wydawane, ale, ale ja miałem kilka polskich filmów właśnie, Bawa -ba Bank, jakieś takie porane Kojota właśnie na Video CD i dla mnie to jest taki, taki mały skarb, no nie? że to jest tak totalnie archaiczne. Zgadzam się z tą z, zupełnie, jeśli chodzi o jakość, że to jest po prostu, wiesz, skok między wideo CD a DVD to jest jak, no jak, jak przeskok powiedzmy z DVD do Blu-raya, no, tak, może nawet większy, wiesz, to, ja pamiętam, że jak weszło DVD, to wszyscy byli w szoku, że filmy mogą tak dobrze wyglądać, no i to też był, też, to był ten czas, kiedy, kiedy filmy były ripowane do DVX-ów, nie, i, i my, my widzieliśmy te filmy w troszeczkę gorszej jakości, Właściwie, bo DVX był też skompresowany i była ta trochę niższa rozdzielczość na, niż na, na DVD. No ale to wszystko zależało, wiesz? To wszystko zale... z dvx to też wszystko zależało od tego, jak ta kompresja była tak, zdefiniowana. Tak. No. Bo, bo były filmy, ja pamiętam, były filmy na DVX-ach i, i teraz było, tak jak mówisz, no jeśli powiedzmy ten 100-minutowy Circa About film. Mieścił, żeby on się zmieścił na jednej płycie CD, no to on tam był w, w okolicach tych 700 mega, nie z tego co pamiętam, tam jakieś, mhm. nie pamiętam ile dokładnie, chyba 750 wchodziło na płytę, też tak. koło tego. Yy, I no to, no to rzeczywiście on, on mógł być słabszej jakości, ale czasem zdarzały się na przykład, mhm. ja byłem rozczarowany w pewien sposób, bo trzeba było na to poświęcić dwie płyty, ale, ale były niektóre filmy, które też trwały 100 minut, a były rozbite na dwie części i były na dwóch płytach i wtedy ta jakość Divixa, była znacznie, znacznie wyższa. W ogóle, no ale to też abstrahując właśnie ten, ale wracając jeszcze do tego, tego napędu, do, do, do, do cen, y, y, zmian cenowych, to nie wiem, mm -hmm. czy wiesz, ale ta wersja digital, PlayStation 5 y, wzrosła do, do 500 euro. I ja Wiesz, to, no to jest tak, jak rozmawialiśmy my. ostatnio, i y, ja mówiłem, że y, bo, bo to też rozmawialiśmy chyba przy okazji cen y, Switcha 2, y, że Switch 2 y, y, z jednej strony drogo, no ale z drugiej strony jak ma nie być drogo jak PlayStation 5 Pro. Wiadomo, że Switch tak. to nie jest PlayStation 5, to nawet nie jest PlayStation y, 4, ale, ale powiedzmy, no jeśli dzisiaj PlayStation 5 Pro kosztuje 3,5 tysiąca, no to umówmy się, jak Microsoft wypuści kolejną konsolę, to ja nie wierzę, że ta konsola będzie kosztowała mniej niż 3,5 tysiąca. W sensie, wiesz, nowej generacji, czy, czy Microsoft, czy Sony. Ja jestem w stanie się założyć, że ta konsola będzie miała wyższą cenę. I teraz y, ja już od, od pewnego czasu też widziałem, że na fali tej podwyżki, y, znaczy wynikającej z tego, że masz PlayStation 5 Pro, no to wchodzisz do sklepu i masz na przykład Xbox Wide, 2 terabajty czy 1 terabajt, 1 chyba terabajt yy, dysk, all digital yy, Xbox Pro yy, przepraszam Series X, nie Pro mhm. i kosztuje tam 2,900 czy 2,890 no to wiesz, no to, to też jest jakby ja rozumiem, że to jest niby biały i tak dalej ale stare, no jakby to jest ten sam Xbox, który jeszcze przed, przed chwilą na premierę kosztował 2299 bodajże. Nie, nie pamiętam, jaka była cena mhm. referencyjna, ale za 2199 można go było bez problemu kupić. A PlayStation 5 bazowe kosztowało, nie wiem, 2200, 2390, nie pamiętam, jaka też była cena referencyjna. Mhm. Mhm. Bo to, że potem mogłeś Xboxa kupić, wiesz, i się pojawiały regularnie jakieś promki na... I dzisiaj, teraz niedawno widziałem, jakieś tam promki były, tylko chyba to była odświeżona wersja bazowego PlayStation 5 i chyba właśnie w tej wersji Slim za jakieś chyba 1700 yy, na Amazonie. Nie? I, mm -hmm. i, I też były wiesz, takie podobne wersje Xboxa, y, Series X też w znaczy okolicach na tym 1700 nowe? Opu... Na tym zagranicznym Amazonie się chyba teraz opłaca kupować ze względu na te różnice w kursie euro, że teraz chyba jest jakiś taki, nie wiem, ta polska waluta, nie wiem, czy zyskuje, czy w ogóle ten te stosunek do dolara jest jakiś taki korzystny, bardzo dolar poszedł w dół i dlatego mm -hmm. powiedzmy y, bardziej się opłaca składać te preordery na zachodzie, tylko kwestia jest taka, że no nie wiem jaka jest polityka Nintendo, ale y, no, wszystkie te preordery, one są jakby w odstępach czasowych rzucane, pewne partie, one schodzą na pniu i to jest kwestia Wiesz, i popularności, wiadomo, że wiele osób czekało na, na kolejną iterację Switcha, no i to jest, że jest Nintendo, na no a trzecia rzecz, no to są skalperzy, którzy liczą na to, że y, uda się wywołać jakieś taką y, nie wiem, y, no, no, no zapotrzebowanie, że będzie po prostu tak niska y, na pewno. dostępność, że, że to spowoduje, znaczy że... ja jestem, tak jak ci zresztą pisałem, y, mam wrażenie, że my się, my się jednak pomyliliśmy. Znaczy... My, ulegliśmy, my ulegliśmy naszemu własnemu... Ale, my, ale Zacie... my nie powiedzieliśmy, że się nie sprzeda. My, ja, ja mi się wydaje, ale, że... ale nie o to chodzi, że aha. powiedzieliśmy, że się sprzeda, czy nie sprzeda, czy że aha, będzie flop, aha. czy nie będzie flop, ale wydaje mi się, że kompletnie y, nie doceniamy y, nie tego Nintendo. Switcha. No ty to nigdy tej magii Nintendo nie doceniałeś, natomiast ja, ja troszeczkę dałem się uwieść twoim... Y, słodkim jak miód słowom, które wypowiadałeś wobec <laughs> mojej osoby i uznałem, że nie Ale, ale już ja, ja, ja to słuchałem i ty nic nie powiedziałeś yy, tam kontrowersyjnego ale wiesz, i moim zdaniem nadal wszystkie rzeczy, które powiedziałeś są absolutnie aktualne. Ja, ja wiem, ale jest prawda ekranu i są fakty. No ale ja nie wiem, no, no, no, czy coś się zmieni na przykład, nie czy faktycznie nie wiem, Metroid Prime, ten Beyond 4 na, na Switchu 2 to będzie taka przepaść jakościowa między tym, co będzie na Switchu... Nie, a tym, nie, że... nie, to, to słuchaj, absolutnie, tylko bardziej mi chodzi o to, że to nieważne, co my mówiliśmy tak naprawdę, bardziej ja się odnoszę teraz do takiego, do takiej aury, którą stworzyliśmy. A to była raczej aura mówiąca o tym, że ten Switch 2 no to w zasadzie, wiesz, że to jest takie... Że to jest, że to jest takie nie wiadomo, co. A ja, ja od tego czasu znaczy, już nie, żeśmy się parę... śmieli tego z tego gamechata, płatnego, na szczęście przez pierwsze rok. No, nie no rok tak, no to od, darmo. I da, jakby i dalej możemy to podtrzymywać. Wiesz, tak. jakby tutaj ja, ja wcale nie chcę, nie chcę powiedzieć, że teraz uważam, że jednak y, Teams wbudowany na, bo jeszcze się okaże za pół roku, że mm. tak naprawdę ten czat jest produkcji Teams. Tak. Z, I jest jakimś partnerstwem Microsoftu związanym z wejściem y, y, Game Passa na Switcha. Y, mm. y, ale w, ty, teraz się śmiejesz. Jakby się okazało, że właśnie y, ten backbone, nie, ten, ten system, na którym mm -hmm. stoi cała ta... ta y, stoi cały ten game chat i to game sharing, to jest jakaś taka technologia właśnie Microsoftu. Tylko zapakowana, opakowana w jakiś inny sposób. Tak, nie, żeby, chyba nie. No, no pewnie to by względu na to, że może Microsoft jest firmą jednak dotowaną na giełdzie, to oni musieliby takie chyba informacje ujawnić, skoro jak już... No czy wiesz, ale ja myślę, że też to jest kwestia tego rodzaju, że, że generalnie Nintendo yy, ja wiem, że znaczy, nie hmm. wiem w sumie, nie wiem, yy, znaczy yy, obstawiałbym na intuicję, tak. yy, bo tego nie sprawdziłem nigdzie i nie sprawdzam, że z tych wszystkich firm Sony, Microsoft, Nintendo, no to wydaje mi się, że Microsoft po prostu śpi na górze pieniędzy. Microsoft to jest jak Smaug, stary, w, w Hobbicie. Tak. Natomiast y, zarówno Sony, jak i Nintendo, mimo że oczywiście w swoich segmentach, w swoich sektorach niekiedy zupełnie, no wiadomo, no Microsoft nie produkuje telewizorów, tak? Mhm. Y, jeszcze. Y, więc znaczy więc w próbowali produkować, tak, mówię, ale, ale. No te, tak, tak, te telefony nie? i tak dalej, tak. No tak. i też telefony, tak, tak. Tak, tak. Natomiast wiesz, jakby oni, ale wiesz, no ale to też nie produkowali, bo nawet jak produkowali te Surface'y, to ja zakładam, że panele brali od kogoś, nie? To tak, jak, tak jak, nie wiem, Apple bierze panel od, nie wiem, Samsunga, LG, chyba od Samsunga teraz biorą, nie wiem od kogo, wszystko jedno, nieistotne. Mhm. I, I wiesz, i, i, a na przykład dyski twarde też od Samsunga, nie? I tak dalej. Także wiesz, także to jest, to jest wszystko kwestia... E... Wiesz, to są, to, to, to, to są telewizory strictu takiego, żebyś sobie oglądał telewizję, ale to są takie surface huby, wiesz, takie Aha. telewizory dotykowe na kółkach, które służą właśnie do tych naszych Teamsów i, i tam jest to nie, cały to, to, system. To, to, to nawet nie wiedziałem o czym mówisz, bo ja myślę, że ty mówisz o tych po prostu laptopach, no, wiesz, takich. Wiesz, bo masz taki okay. system meeting. No, no tak, ale zakładam, że to też może być taki po prostu, wiesz, gigantyczny tablet, nie? Tak no, naprawdę. To, no właściwie tak, no na, na kółkach rzecz, z kamerą. Nie? Z, z jakimś tak. rysikiem, no nie. Jakiegoś no ale jakim... też skierowany, wiesz, stricte do, do jakiegoś tam klienta biznesowego. No, tak, Ta to prawda, w biurach bo... po prostu sobie takie tak, na kółeczkach tak. jeżdżam i, i, i ma. No, ale wiesz, wracając, wracając do tego wracając do tego, do tego Microsoft, no to Microsoft to jest po prostu najbogatsza firma. Podejrzewam, że drugi w kolejności jest pewnie Nintendo, ale nie wiem już, czy Nintendo czy Sony, no bo Sony ma też tą odnogę. Znowu, jeżeli Microsoft traktujemy nie tylko przez pryzmat gamingu, nie tylko przez, yy, patrząc na, wiesz, na tą, na tą dy, dywizję związaną z gamingiem, no to tak na dobrą sprawę, yy, na Sony też musimy spojrzeć całościowo, czyli jakby gaming jest tylko częścią, nie? Do mhm. tego masz jakieś tam i Sony Pictures, i przecież yy, kwestie związane ze sprzętem audio, i kwestie związane z kamerami profesjonalnymi. Tak, stare tak, no, tak. Przecież w kamery filmowe, Telewizory. profesjonalne Sony w dalszym ciągu jest jedną z wiodących Tematyce, film, tam, tak. Tam, tam. Wiadomym jest, że, wiadomym jest, że oczywiście są w tym segmencie profesjonalnym, to masz jakby są już, jakby wchodzą też inne firmy, które być może nawet nierzadko nie robią w ogóle sprzętu konsumenckiego. Ale, ale Sony jest graczem w tej dziedzinie, tak. na pewno. Mhm. I wiesz, i, i, no a Nintendo z kolei, no to wiesz, no Nintendo to rozbiło bank ze switchem, tak naprawdę. Nie? Jakby sprzedało ludziom tablet za, nie wiem, 100 euro w gigantycznym nakładzie stary i, i, i z przebiciem nie wiem, po potrójnym. po trójnym no, no tak, Więc ale wie... wiesz, ale Nintendo jest też niesamowite w, w produkowaniu jakichś takich gadżetów, o których my specjalnie nawet nie musimy myśleć bo, bo to nie jest e, też nasza broszka Lewier, jakieś zegarki jak, jakieś, e, no ja już mówię o tych wszystkich akcesoriach, jakieś wiesz, nakładki na, na te Joy-Cony no ale dyskusji. to wiesz, ale to masz wszędzie to, to no masz da. tak samo na, wiesz, to jakieś nakładki na J-Cony, nakładki, no to są takie akcesoria też stricte związane z jakimiś yy, z tym sprzętem takim handheldowym, ale no. z drugiej strony, no przecież też masz nakładki na analogii, yy, masz jakieś gripy, masz jakieś pady nieoficjalne no albo da. na licencji dla Playstation, dla Xboxa, wiesz, no... Yy, i tak dalej, i tak dalej. no tego jest jakby, to, to, to jest jakby wszędzie, nie? Mhm. Tylko wydaje mi się, że generalnie Nintendo po prostu, wiesz, rozbiło bank ze Switchem. To jest. Ja nie wiem, czy oni już wyprzedzili PlayStation 2. Jeszcze, nie, nie, ale, jest... ale, ale są blisko, no. bo jeszcze im ten Nintendo 3DS do, do przeskoczenia chyba jest to, yy, Został. No nie, chyba już są drudzy. Chyba już przeskoczyli 3DS. A z tego co ja pamiętam, ostatnio jak rozmawialiśmy, to, to wydaje mi się, że byli na drugim miejscu. Wszyscy mówili o tym, że byli na. Ja jeszcze słuchałem takiego innego podcastu, gdzie mówili, że byli na. na, na... Polskie, Zagranicznego. Nie, za, a, zagraniczne. nie, ja polskich podcastów nie słucham, poza Fantasma no. <laughs> Dziękuję. A ja tylko kro, Polska Kronika Gier. <laughs> lubię, lubię posłuchać swojego głosu. <laughs> ja, ja, słucham, e, Polskiej Kroniki Gier. Nie, gdzieś, gdzieś mi się wydaje, że na Wikipedii widziałem takie zestawienie, ale to może e, faktycznie nie, nie odświeżali tej strony e, części. No bo w, w PlayStation 2 jest na pierwszym miejscu, sto, ponad 160 milionów. Później na, na drugim, według tej, tego stanu faktycznego, tej strony Wikipedii, 154 miliony Nintendo DS-ów, czyli nie 3DS-ów, czyli się tutaj Stare, po czekaj, ja ci muszę powiedzieć, bo ja nie mogę oglądać tego meczu niestety, bo, yy, bo tu akurat w miejscu, gdzie nagrywam, nie mam po prostu podłączonej telewizji. Legia prowadzi z Chelsea 2-1 na wyjeździe, stary. To jest po prostu szok. No ja też nie mogę w to wierzyć, że coś takiego To jest takiego... niewiarygodne. Mm -hmm. no jak jeszcze dwie bramki stare i będą rzuty karne, i dogrywka do i rzuty karne, ale będą jajca normalnie. Stary. A ja dzisiaj rozmawiałem z moim kolegą w, w pracy i powiedziałem mu, że, yy, no, że niestety no, nie, to jest zina liga, no, nie, że po prostu yy, Legia zostanie rozjechana przez Chelsea w tym, w, w tym rewanżu, no, mm -hmm. a tu się okazuje, że tak, yy, Piękny, naprawdę piękna postawa Jagieloni z Betisem. No, zremisowali, ale no. Było blisko, było blisko i ja liczyłem na to, że... No nie widziałem tak... tego meczu, niestety, nie oglądałem, niestety. A tutaj mówisz, że takie rzeczy się dzieją w, w No Legia, w ja, ja na tym meczu w Warszawie byłem i, i rzeczywiście, wiesz, no jeszcze pamiętam z kumplem gadaliśmy w przerwie meczu, nie? I tam było 0-0 i mówię, no nie, no nie jest źle, dobrze, dobrze, dobrze jest, nie? I potem stary, w zasadzie po przerwie dwie akcje, wiesz, jeszcze był taki moment, była jedna akcja dla Legii, gdzie Morishita tam dość mocno poszedł do przodu, no ale się stary przewrócił, czy tam potknął i wiesz, typ, no, typowe no tak. pol... Stary, wszystko co znamy dokładnie z reprezentacji Polski. No, już miał piłkę, już miał ją kopnąć, ale się poślizgnął i niestety, no niestety. kopnął przeciwnika i był rzut karny. Mhm. No to to był ten kącik piłkarski, to żeby teraz zmienić trochę temat, no, bo no tak Uwe. ustaliliśmy, że nadal jeszcze powiedzmy PlayStation 2 jest ale ja mam jeszcze na, dla ciebie niespodziankę no, Nie związaną oczywiście z kącikiem piłkarskim ale nie wiem czy chcesz już przejść w co ostatnio grałeś znaczy, jeszcze czy chciałem o, czy jednym, o jednym, no dobrze, jednym, no okay. jednym newsie znaczy, w sensie no. y, tylko wspomnę że po, y, y, y, y, znaczy, w ogóle jedna rzecz to w ogóle ja śledzę jest, jest gra y, twórcy, nie wiem czy znaczy kiedyś o nim wspominałem, gra Exodus Mm -hmm. to, jest, yy, to jest gra, w której, yy, której yy, drugi yy, Kapryszek, tak chyba się nazwisko, yy, czyli człowiek, który stał za pierwszym Mass Effectem, który, który też tam pisał książki, no nie z tego uniwersum i naprawdę to jest gra, na którą bardzo czekam i to jest gra, w której po prostu śledzę te pamiętniki czy tam dzienniki deweloperskie, wszystkie informacje, które się pojawiają. I tylko wspomnę, że warto sobie po prostu posłuchać, bo ten, cały tytuł gry to jest Exodus Become the Traveler I jest wywiad z twórcami, m.in. właśnie z tym, z tym dru... Ja nie wiem, przekręcam nazwisko teraz na 100%, ale to jest taka gra, na którą czekam w świecie science fiction. A druga gra, która, której się pojawiło dzisiaj, dwuminut, której, pojawi, której dwuminutowy zwiastun się pojawił, to jest yy, Kronos The New Dawn, czyli po, polskiego studia yy, Blueber Blue yy, Blue Team. I ja wiem, że może horrorowe klimaty to nie są twoje, ale kurczę, ta, jak to dobrze wygląda. Że to jest ten dead space z takim yy, lekko futuryst yy, retrofuturystycznym zacięciem, ale szczerze mówiąc to na tym zwiastunie tego nie widać. On wygląda tak dobrze. I, I ten design, design tych, tych potworów, więc to też jest taka mała rzecz, którą polecam, żebyście sobie, drodzy słuchacze, zobaczyli, jeśli was e, ominęła, bo no, zapowiada się, że to będzie chyba naj, najlepsza gra e, blu e, do tej pory, nie? Więc, e, więc to jest takie moje wspomnienie. Jak chcesz, chyba, że masz jakieś dwa słowa do dodania na propos tego, tego zwiastunu, no, możemy przejść do no, tego, w co. Jakby grałeś, wiesz, nie? No, jakby ja, ja takich gier. E... Które, które są horrorowate to nie, nie jestem wielkim fanem. Mm -hmm, mm -hmm. Nie jestem wielkim fanem i raczej staram się... Bo Rozumiem. ja się stresuję za bardzo w takie gry, wiesz. I, i, i ten, Ale oczywiście zdarzało mi się i zdarza mi się czasami jakby wychodzić z tej strefy komfortu i, i gdzieś zagrać właśnie w jakąś taką grę mm -hmm. bardziej mm, niepokojącą, tak, niż, tak. wiesz. Pamiętam, że tego, że tam tam e, to takie, ciężko to nazwać, że pełną grą, ale te, pamiętasz że te, ten, ten Silent Hill? co się biegało tą dziewczynką, e, dziewczyną po, po, tym, po tym opuszczonym... No ale domu. to ja nie grałem w Silent Hill. Czy to nie był Silent Hill? Znaczy to była ta gra, e, co z żoną mówisz, że grałeś tam... E, ona obok siebie. A, ten, y, czekaj, to, to masz. Zaraz, nie, to chyba. To był jakiś tam Silent Hill, chyba mi się wydało. No to była jakaś taka darmowa, y, mała tak, tak, gra. Tak, ale, ale to wiesz, ale to, to. To było krótkotrwałe, nie? Bo w sensie, że my graliśmy chwilę i ja już potem, chyba jak drugi czy trzeci raz tam zginąłem przed tym jakimś, co się uciekało przed tym jakimś papierowym stworem. Tak. W cudzysłowie, takim z tych wiesz różnych tych, no to ja jakby już, już skapitulowałem. Nie? No, no tam, tam były takie momenty, że po prostu. Do pewnego, do, do pewnego czasu wszystko było na budowaniu takiego napięcia, że coś się może wydarzyć, a później no, to już było takie gonienie się, więc to też już, już mi się nie podobało. No ale w takim razie, Iryszu, możemy teraz porozmawiać, co ostatnio graliśmy. Ja mam bardzo mało, bo generalnie. Ja też mam bardzo mało. Odpaliłem no, na chwilkę komandosów Origins bo to jest gra, która właśnie jest za darmo no to nie w Game jest w Game Passie teraz? Za darmo, tak, tak, tak. I tak się tylko to jest remake, czy co to jest? Szczerze mówiąc, to... Yy, to. Master? Nie, nie, to jest... To, kurczę, nie, wiesz co, nie przygotowałem się, bo ja tak dobrze nie pamiętam oryginalnych komandosów. Wydaje mi się, że to jest po prostu reboot taki. Reboot yy, zrobiony yy, tak, że gramy... Wyższa grafika, wyższa rozdzielczość. Gramy tym komandosem, który jest znany właśnie z oryginalnej okładki, mi się wydaje, więc, więc to musi być jakaś taka wersja, e, właśnie taki remake, nie? Czyli, czyli... Ale też jednocześnie reboot, nie? Ale jest napisane Origins, więc może to się odnosi do, do czasów sprzed jedynki. No, no, ciężko mi odnieść się, bo ja naprawdę w tych komandosów to grałem tak dawno temu i pierwsza część to był Fenomen. Ona przepięknie, prześlicznie wyglądała, a tutaj mamy, mhm. powiedzmy, ten klimat utrzymany, tylko już jest pełne 3D, możemy tą kamerę obracać i tak dalej, więc jest takie zupełnie inne podejście też do rozgrywki, nie? więc to jest, to jest ciekawe, no a poza tym jest fajne wprowadzenie do, do tej ale gry. Ale w tym tak rozumiem grałeś. Nie, ale może właśnie powinienem, wtedy bardziej bym docenił. Już, jeszcze, jak już te ludziki byłyby jeszcze mniejsze, takie mikroskopijne, to wtedy ale nie, no to jest tylko tak, że odpaliłem nie odpaliłem tego niestety blueprinsa. niestety mówię dlatego, że słyszę tu i ówdzie że to jest jakiś fenomen, bo to jest gra logiczna, a jednocześnie rogalik I o ile uwielbiam gry logiczne to nie jestem jakimś ogromnym fanem rogalików, bo mnie denerwuje to, że kiedy popełnię błąd, tutaj wszystko zaczyna się od nowa i jest ta pętla powtarzalności i, i są ludzie, którzy uwielbiają takie rzeczy bo, bo za każdym razem powiedzmy nie wiem, o ten krok dalej są w, w ukończeniu gry, a dla mnie to jest tak, że no, ja nigdy nie skończyłem tego Returnala. Nikt mnie nie przeciągnął <śmiech> przez tą grę. <śmiech> Więc no, tak. ja się trochę odbiłem tego, bo ja miałem zawsze problem z tym, że gdzieś mi się wydawało, oczywiście to zganiałem na ten czynnik losowy, że te, że te światy mi się generowały przeciwko mnie. Na takie zasadzie, że zawsze jakaś taka trudniejsza wersja, zawsze gdzieś jakoś tego, w cudzysłowie, klucza mi brakowało, żeby Ukończyć ten poziom, i, i, i tak to wyglądało, więc, więc ten ale wróciłem do jednej gry, którą chciałem właśnie zawsze jeszcze raz skończyć, nie? Że jak się wracając do tej gry wielokrotnie, to nie jest tak, że skończyłem ją w 2000, tam nie wiem, 2013 roku, czyli wtedy, kiedy GTA 5 wyszło, i teraz po tych 12 latach wracam do tej gry. Nie, ja, ja często do niej wracałem, ale teraz pojawiła się ta wersja Enhanced. Czyli poprawione oświetlenie, jeszcze tam poprawione tekstury pewne jakieś takie inne rzeczy. I powiem Ci, że. Kurczę, no jak to gra, jest. Przepraszam? GTA 5. Tak, bo to a, znaczy, GTA to... 5, a. Tak, a, Grand... no to, też w autom... to za twoją namową. I powiem ci szczerze, jak ta gra jest świetnie napisana. Ja wiem, że w ogóle. To też nieraz mówiłem, że po prostu w takiej gry to niestety w dzisiejszych czasach musisz grać na słuchawkach. Szczególnie że... No tak, że, no. że, że tam. No tam jest taki język, taki wulgarny, ale to jest język ulicy, taki autentyczny, że. Jest tam trochę tej teatralności, te postacie są tam lekko przerysowane, ale tak na granicy dobrego smaka przerysowania, bo to, bo to jest taki fantastyczny teatr i ja po prostu od razu wsiąknąłem w ten, w ten świat, wiesz, ponownie, no tak jak to, tak jak znowu czułem się jakbym ten dwudziestolatkiem, który wyszedł ze sklepu z, z, trzymając w, w tych rękach drżących GTA V, włożyłem ją do napędu i, i, i odpłynąłem. i tak Właściwie przeszedłem chyba no, tam z kilka godzin. No, teraz jestem po tej misji, nie wiem, czy pamiętasz, Life Invader, co, co musimy podmienić telefon i tam coś, coś, coś dzieje. Ale to jaki to jest komentarz społeczny, jak oni po prostu tam darli łacha ze wszystkiego. Co, co, tego, co tego, tego gościa i potem to streamowali jako, no, w, tym, w tym... No tak, no to był taki event, nie? że tam zapowiedzieli nowe urządzenie, a my coś robimy i pewnie wszyscy, co grali w GTA 5 wiedzą o co chodzi. Ale dla kogoś nie, to by mi To by misją co jakiegoś gościa i, i potem tak. tam w tych kanałach takich, wiesz. A to w jeszcze. kanałach, nie tylko to inna misja. Dobra, nie, no to jest, to jest misja, którą robisz dla Lestera. No nie to jest ten jeden taki z takich hakerów. Znaczy wiesz, ja, mi się nie podoba, że w tej grze nie przechodzą savey. Yy, między, między tymi... No, między tymi wersjami. Bo powiedziałeś mi, ściągnij GTA 5. No i ja w pierwszym odruchu ściągnąłem GTA 5, które miałem na Steamie przypisane. A, i... i odpaliłem na wszystkim na full i, i tam po prostu ta gra się coś się zaczęło pieprzyć, same błędy i tak dalej i potem mhm. wyłączyłem i okazało się, że faktycznie to jest po prostu ta bazowa wersja GTA 5, która y, być może ma te nowe rzeczy zaimplementowane, ale niekoniecznie w taki sposób w jaki, w jaki to wszystko powinno być zaimplementowane i znalazłem, że jest faktycznie wersja Enhance, którą też mam przypisaną do swojego konta, a której nie miałem od, odznaczonej serduszkiem jako moje ulubione gry więc jakby wciągnąłem tą wersję Enhanced no i oczywiście no... W... Żyć nie umierać. No nie chcę już tak, dla, nawet nie będę bo nawet ja już przestałem sprawdzać po prostu jaki mam klatkarz w tych grach ale, ale rzeczywiście gra wygląda bardzo ładnie, wiesz. Wiesz, no że ta gracze przede ma lustra to jest coś co jest niepojęte w dzisiejszych grach, żeby były Niepojęte, lustra. ale wiesz ale, ale ten początek jest, wiesz no bo musiałem tylko wiesz, tylko ja nie wiem czy ja będę grał bo ja swego czasu, nie wiem czy pamiętasz, parę nie, wiem, rok temu, pół roku temu, już nie pamiętam kiedy, przy okazji właśnie też znowu jakiegoś tam trailera GTA 6, ja, ja, wróci, ja sobie kupiłem na jakiejś promocji to GTA 5 na rogu, żeby sobie pograć tą, tą mhm, podstawową tak. wersję i zacząłem w nią grać i wtedy ci mówiłem, bo ja jakby nigdy nie skończyłem, grałem na premierę w GTA 5 na na tym na Xboxie i jakby nigdy nie skończyłem tej gry, jakoś nie wiem, straciłem w którymś momencie zainteresowanie. I, no i zacząłem w to grać i ci mówię, że no ta gra jest, te postacie, to jest tak mięsiście na, napisane, te dialogi wiesz, te relacje między postaciami wiesz, ten przede wszystkim ten Michael wiesz, ten, i ta jego porąbana rodzina, wiesz i, i... ale wiesz, że Michael, ja teraz, teraz on jest w naszym wieku ten Michael, on masz chyba właśnie, no nie chcę mówić, bo wszyscy wiedzą ile mamy lata, nie, ale on jest w naszym no. wieku i to jest Problem? niesamowite tak, że już jesteśmy na tym etapie że kandydaci na prezydentów y, Rzeczpospolitej Polskiej są młodsi od nas, że... No nie wszyscy oczywiście. A, no ale tak, no. No i że, że, że bohaterowie którzy nam się wydali, wiesz, ojciec z rodziny, y, były gangster i okazuje się, ale że... Ale wiesz, to, na że... swoją obronę możemy powiedzieć, że to jest trochę co innego, bo, bo ta gra dzisiaj nie wyszła, nie? ona wyszła tam 10 czy, czy 12, nie wiem kiedy... 12 lat temu, 2013. 12 lat, No właśnie, 12 lat temu. Więc, więc jakby wiesz, no, jakby wtedy byliśmy troszeczkę młodsi. Nie, no wtedy tak, ale dla mnie po prostu, y, szczególnie po tych już doświadczeniach, tak, też jestem ojcem, nie mam aż takich przeżyć, ale ta, ta hiperbola w przedstawieniu, te, te, no nie wiem, tego Jimiego, na przykład tego syna, nie? który siedzi cały dzień przed konsolą, Gra w Call of Duty. To wyzywa... my w zasadzie. Tak, to byliśmy my. Znaczy, ale teraz widzę, że jakby patrzę to z innej, na to in, z innej perspektywy, nie? Bo wtedy to było śmieszne, no bo, to, bo bo teraz już, moim zdaniem, takich, takich zachowań może nie ma, bo wydaje mi się, że, że jest łatwiej powiedzmy, nie wiem, dostać jakiegoś bana, stracić konto i ludzie już się bardziej pilnują i nie ma tej komunikacji werbalnej. A kiedy my zaczynaliśmy naszą przygodę z Xboxem 360, to była taka świeżość w tym, że miałeś ten headset dorzucony do konsoli i właściwie każdy go używał. I to było zabawne, że, że wchodziłeś do takiej gry jak Call of Duty i tam faktycznie no, bluzgi leciały najgorsze, jakie sobie wiesz, możesz wyobrazić. Nie? Więc... I to była część tego folkloru. Nawet można powiedzieć, że na turniejach Call of Duty ten trash talk był częścią tej gry. Znaczy nie z może gry, tylko takiego mm, wpływu, wpływu psychologicznego na, na przeciwnika. No coś, co powiedzmy teraz jest gdzieś, nie wiem, w, może w boksie, w MMA, gdzie zanim dojdzie do walki, to od najgorszych się wyzywają e, zawodnicy i, i e, wiesz, w grach już tego nie ma, bo jakby e, pilnują się wszyscy w, tam moderatorzy, żeby tego, tych, tych granic nie przekraczać. A wtedy to było zupełnie e, coś, coś, coś normalnego. Nie mówię, że dobrego, ale wiesz, widzę tego Dzimiego w tym tym i po prostu y, y, banan na twarzy. Później jest ta córka Ashley, też nie wiem, czy, No pamiętasz pewnie, y, jak ona była, jakie tam były sytuacje, wiesz, jak ona rozmawia z przyjaciółką przez telefon i co ona mówi o tym swoim bracie. I to jest znowu coś, co, y, wiesz, co jak, jak, jak masz więcej niż, niż jedno dziecko, to to widzisz, bo tak ta komunikacja mniej więcej tak wygląda. Oczywiście to jest wszystko przeskawione. I teraz z zupełnie innej perspektywy patrzę na to, co jest w tej grze, jeśli chodzi o ten wątek rodzinny i cały ten wątek z z, z, tym, z tą Amandą, tą żoną e, Michaela i tak dalej. To jest dla mnie mega. Ja nigdy nie byłem wielkim fanem Trevora, bo Trevor to była taka zupełnie inna gałęź, ale to, że oni to podzielili na te trzy trzy y, historie, no Niektóre się oczywiście później łączą, przeplatają, ale że my przełączamy się płynnie między tymi obywatelami i każdy jest z zupełnie innego środowiska, e, mimo, że wszyscy to gangsterzy, to było coś niesamowitego i e, no, mam wrażenie i dla czego właśnie ubolewam, że, że gry są coraz piękniejsze ale traci, tak, nie ma takiego pazura fabularnego w tych tripulejach, że tam przejdzie znaczy, się no, ale, po, bezpiecznie. Ale wiesz, nie ma pazura fabularnego, no, ale myślę, że tu dokonujesz dwóch bardzo bardzo poważnych skrótów, y, które, mhm. które należy... Pozwól mi, że teraz ja... Wykonaj egzegezę obnażę. mojej wypowiedzi, jak coś ładnie Tak, mówią. znaczy obnażę tutaj y, twoją y, miałkość tej tezy. Mianowicie pierwsza rzecz jest taka, no dobrze, ale w 2000, znaczy inaczej, nie, nie obnażę miał kości, ale powiem tak, należałoby chyba sprawdzić, co w dniu premiery, czy w plus minus tam parę miesięcy premiery, czy, czy nawet rok, plus minus rok od premiery GTA V, co wyszło i jakie gry wtedy zrobił Ubisoft, Electronic Arts, Sony, Microsoft i Bethesda, te wszystkie duże firmy, które właśnie żyją z tego, że dostarczają ci te AAA. Bo ja jestem w stanie się założyć, że w tamtym czasie te AAA były już tak samo stemperowane i bezzębne, jak są dzisiaj. Natomiast mhm. my mówimy o GTA, stary. My mówimy o... Bo z, zobacz, co się dzieje. Masz GTA, o którym się tak rozpływasz, ale Red Dead Redemption jest grą, która wyszła później. I w dalszym ciągu poprzeczka fabularno-narracyjna jest zawieszona tak samo wysoko, jeśli nie wyżej jeszcze. W sensie, że tam się nikt z nikim nie cyrtoli, stary. Tam po prostu sprawy są takie, jakie są. No tak, ale, to, ale powiem ci jedną rzecz. Jedną no nie, rzecz. no nie. ja się nie z... Jak a, już nie, a propos to... a Red Dead Redemption 2. Że... Mówię o Red Dead Redemption 2, oczywiście. Tak, że, że nadal ta gra miała pazur fabularny. To bez dwóch zdań. Ale zauważ, że jeśli chodzi o pewne środowisko, to oni nie bali się używać takiego języka, jaki w tym środowisku funkcjonowało, funkcjonuje GTA 5, a w Red Dead Redemption 2 już była taka pewna cenzura. Znaczy, ja nie. Nie ja wiem nie... o czym. To, no, na jak przykład, wiesz, chodzi pewne o... środowisko, to nie wiem o czym. No, chodzi mówię. o to, że na przykład, wiesz, żeby nie używać jakiegoś słowa na n, to używali, dam y, Darkis albo coś w tym stylu. Wiesz, chodzi mi o to, że już takie. Bo zobacz sobie jak wyglądają filmy Tarantino. No, no wiadomo, że to jest też kwestia Samuel Jacksona, który jest tą tubą, która jest, jest yy, znaczy nie tubą, bo to jest brzydkie słowo. Chodzi mi o to, że on jest tymi ustami, który, yy, yy, yy, które wymawia linie ze scenariusza Quentina Tarantino. I dlatego one mogą mieć ostry język, bo to pasuje, nie? A a tutaj już, już tak nie było, ale ja nie chcę tutaj... Nie wiem, ja polecam, stary, zrób sobie takie ćwiczenie mhm. w wolnej chwili i obejrzyj sobie pierwsze 10 minut otwierającą scenę Bękartów Wojny. Nie wiem, stary, no ja jakby dla mnie to jest pod wieloma względami mistrzostwo, maestria no reżyserska, nie, nie, nie, scenariuszowa oczywiście. i tak dalej i tam też nie ma żadnych kompromisów. Jakby generalnie porównanie Zagładę z Krzysztofem Wolcem. Do, e, tak? Porównanie Żydów wiesz do szczurów, które i, i teraz ten orzeł nazista, bo naziści są, tak. y, już nie pamiętam, czy orłami, czy sokołami, mm -hmm. y, czy sępami, nie wiem, no, w każdym jakimś takim drapieżnym ptakiem, y, który teraz myśli, właśnie cały problem polega na tym, że oni myślą, tak jak myślą te ptaki, nie? Czyli latają gdzieś wysoko, z góry patrzą i tak dalej. A tu trzeba zacząć myśleć tak jak myśli szczur. I tak. od tego jest właśnie Hans Landa, który wiesz, który ma po prostu to, ale wiesz jakby chodzi mi o to, że koniec końców ten dialog nie jest utemperowany. Stąd. No ale właśnie wiesz, że Quentin nie ma nic, Tarantino nic nie jest, jest takim bezkompromisowym reżyserem. Przecież, ja, ja, przecież nie, nie trzeba sięgnąć trzeba wiesz, się nawet po, po, jeżeli. Po, y, po y, Inglourious Bastards, nie? Możesz. Y, ten, jak się nazywa ten najnowszy film? Ta Parszywa ósemka? Ten, nie. Pewne, pewne, ale mówisz Western? Czy najnowszy film to jest pewnego razu w Hollywood, nie? A tak, to, to ten w, y, przed. Y, oj. Nienawistna ósemka, chyba. Tak, tak. No to tam po prostu. To tego nie widziałem. Nie? przepiękne w ogóle zdjęcia, no nie wiesz, no tak, taki, tak, no ale to jest, to też jest tam Samuel Jackson, no to, jest, to jest, klasa sama w sobie. Nie? nie no, zdjęcia to Robert Richardson, wydaje mi się, robił, bo od pewnego momentu Tarantino się z, zatrudnił jako operatora Richardsona. Chyba pierwszy film, który razem robili to był um, Kill Bill tak. i od tego czasu już w zasadzie Richardson wcześniej, wiesz, to jest operator, który zrobił urodzonych morderców Olivera Stonea i wcześniej pracował przez wiele lat z Oliverem Stone'em i to jest jeden z moich ulubionych amerykańskich operatorów filmowych który ma ten taki charakterystyczny rozmach, styl niesamowity wiesz w tych ujęciach, taką niesamowitą dynamikę i tak dalej, aczkolwiek też trzeba uczciwie powiedzieć yy, wcześniejszym operatorem Tarantino był yy, Andrzej Sekuła i niesamowity mm -hmm. wizualny charakter yy, wiesz yy, wściekłych psów yy, ujęcie z bagażnika to jest ujęcie Andrzeja Sekuły, stary. Nie kogo innego. Yy, no i, i, I wiesz, i, i później Pulp Fiction, i jeszcze później chyba... Ale polscy nie, Jackie, operatorzy to jest... Jackie Brown robił jakiś Włoch, wydaje mi się. Nie pamiętam w tej chwili, jak się nazywał, ale jakiś to był jakiś taki... Yy, nikt nie lubi Jackie Brown, stary. I nie wiem, ja obejrzałem Jackie Brown, ja uważam, ale że... Ale to jest ciekawe, że bo ja pamiętam, jak ja, ja obejrzałem Pulp Fiction, prawda? To, to wszyscy byli powrażeniem Pulp Fiction, bo to był taki, taki film, który właściwie em, sprawił, znaczy ja wiem, że wściekłe psy były, były przed yy, Pulp Fiction, ale chodzi o to, że Pulp Fiction moim zdaniem sprawiło, że ludzie wrócili do Wściekłych Psów i bardziej jeszcze doceni bardziej docenili ten film. Znaczy ja nie wiem, czy znaczy, pamiętaj, że Wściekłe Psy to jest w zasadzie debiut reżyserski Tarantino, więc taki pełnowymiarowy, więc, który zresztą który częściowo chyba nawet Harvey Keitel sfinansował, więc, więc wiesz, to jest, to jest tak. jakby film, który to jest film, który yy, mhm. jakby otworzył mu jakąś tam drogę, yy, może nie jeszcze na cały świat, ale na pewno w tak. Stanach. Na tak. pewno w Stanach był zauważony. To. Niekoniecznie w Polsce. No i właśnie... Ja obejrzałem Wściekłe psy po no. Pulp Fiction. Tak. I mi się I... wściekłe psy, znaczy ja w ogóle uważam, że Pulp Fiction to jest znakomity film, ale wydaje mi się, że wściekłe psy. Tylko wiesz, jest takie zasadnicze pytanie, które należy sobie postawić. Jaki film Tarantino jest y, słaby? Nie ma słabych filmów. Dokładnie, po prostu każdy film jest troszeczkę inny. On się po prostu bawił, bawił się tym Grainhouse'em. Bawił się tym, tym kinem... Znaczy Grindhouse to nie Tarantino, bo, bo, no bo jeżeli, mówisz o, jeżeli mówisz o tych dwóch filmach, yy, no to robił je Robert Rodriguez. Tarantino chyba tam, już nie pamiętam, czy współreżyserował, czy reżyserował tylko jedną część. A, no pewnie pewnie dla. Albo byli... oni się podzielili chyba, może i masz rację, już nie pamiętam w tej chwili jak to było, że jedną część robił Tarantino, drugą Rodriguez. Tak, ten pie... w pierwszy Death, Death Proof robił, robił Tarantino, a... A Planet tak. Terror robił Rodriguez, tak. tak. Ale to, no dobra, to okej. Okay. To, to, to jest najsłabszy film. tak. tak, tak to tak, mi tak, przypomniałeś, tak. Bo mi się generalnie mariaż Tarantino z Rodriguezem w ogóle nie podobał, stary, bo jakby Tarantino z pulpy pulpę potrafił uwznoślić, przenieść ją na troszeczkę mhm. wyższy poziom, dodać jej tą metanarrację, dodać jakieś skróty myślowe i się bawić formą. Natomiast Rodriguez potrafił się tylko bawić formą, ale w dalszym ciągu pozostając w kręgu kina klasy B. Gdzie to filmy prawda. Tarantino, one są tylko estetycznie filmami kina klasy B, ale pod względem reżyserii, pod względem zdjęć, pracy operatorów i tak dalej, to, to nie jest kino klasy B. Mhm. Natomiast to jest pewnego rodzaju estetyzacja konwencji tak. i wiesz, rzeczy związanych z kinem klasy B. I ja rozumiem oczywiście, że obaj razem fajnie spędzali sobie czas przy, przy kieliszku czegoś mocniejszego i dobrze im się gadało i się zakumplowali i wiesz... Właśnie, o, stary, Tarantino i Rodriguez to tak jak my. Ja jestem Tarantino, ty jesteś Rodriguez. Może być, może być. Ale a propos tego wiesz, Jackie Brown. W sensie, że ja nie, nie, że, że, że wiesz, ja na, szczytowe osiągnięcie stary Roberta Rodrigueza, chyba, że jeszcze coś później zrobił, bo ja nie ukrywam, że ja go przestałem za bardzo śledzić, ale szczytowe osiągnięcie Roberta Rodrigueza to było to był film Desperados, stary z tym des, nie Desperados, to gra, tylko Desperado z Antonio Banderasem stary. I jakby ja kompletnie tej konwencji i tej zabawy tą konwencją nie kupiłem stary wtedy, ale jakby rozumiem yy, czekaj, jeszcze było Od zmierzchu do świtu i chyba to też nie zrobiłem. Nie no, Od zmierzchu do świtu to jest tak, from, no tam w ogóle w Od zmierzchu do świtu tam Tarantino yy, gra yy. gra, gra w epizodyczną rolę ale to też jest Rodriguez, to, już, to jest powiedzmy taki bo Desperado ma jeszcze ten nimb yy, takiego filmu, wiesz yy, totalnie niskobudżetowego I, i, i tam rzeczy, no jest, jest oczywiście Salma Hayek, stary jest, jest, jest mm, no tam jest dużo aktorów, no... bo tam Harvey Kittel gra i George Clooney i Juliette no Lewis. tak, bo oni wiesz bo, bo, bo, bo oni ich po prostu, wiesz bo, no bo Kajter jest, powiedziała, Trecheo... że się zafascynował Tarantino generalnie Trecho. a Rodri wiesz, oni wszy, wiesz, to jest wszystko, to jest znane wiesz, to jest tak jak, ja myślę, że to jest tak jak cofając mhm. się wiesz, do, do, do czasów Francisza Forda Coppoli, no to wiesz Coppola, Spielberg um, Lukas um, Scorsese, ci wszyscy ludzie um, i, no i do tego jeszcze aktorzy, którzy grali w ich filmach ci wszyscy ludzie się tam cały czas spotykali rozmawiali, wiesz, tam tworzył się jakiś ferment intelektualny czy, czy kulturowy i teraz oczywiście jedni poszli w stronę kina bardziej popularnego inni poszli w stronę kina bardziej autorskiego inni poszli jeszcze w stronę jakichś takich miksów filmowych i tak dalej wiesz to... i tutaj myślę, że jest podobnie tak? To znaczy tak. z jednej strony, wiesz, masz Harvey Keitel masz przecież w tym Tim Roth, który gra w, we wszystkich Psach oczywiście w Pulp Fiction też którego ja na przykład nie lubię za bardzo ale już wtedy on miał status w kinie europejskim gwiazdy w sensie, to już był oczywiście y, gwiazdy nie formatu, nie wiem, Penelope Cruz czy Antonio Banderasa, ale, ale był znanym aktorem w Europie, znanym aktorem w, w wielu brytyjskich filmach, wiesz, w których występował, razem jeszcze z jakimiś tam innymi aktorami. W każdym razie, wiesz, jakby to, to, to jest jakby taki. W, tak myślę, taki młodzieńczy wykwit jakiejś młodzieńczej, mhm. znaczy tak mówię, w, że nie ma tak. bo to już były stare dziady, ale wiesz, ale, ale jakiejś takiej przyjaźni, która się wytworzyła gdzieś poza ekranem i, i tego, że no wiesz, no Harvey Keitel to jednak legenda kina, nie? Umówmy się, już w czasach wściekłych psów to Heidi, Harvey Keitel ma na swoim koncie naprawdę niesamowite role, wiesz, i to takie role znaczące o jego karierze nie? aktorskiej, mówiące o tym, że to, to, to jest wybitny aktor po prostu, nie? Mhm. Który, który gra w swoich filmach. No. Ale i tak mi się najbardziej stary w ogóle u Tarantino podobało i to zresztą mu zostało chyba do dzisiaj tak naprawdę, ale najbardziej mi się u Tarantino stary podobało to, że on potrafił wykopać jakieś takie zapomniane gwiazdy kina amerykańskiego, i, i zrobić z nich po prostu akto, albo w ogóle wręcz aktorów jakiegoś tam trzeciorzędnych, albo, albo drugorzędnych wiesz, jakiś taki drugi garnitor kinowy stary, przykłady Michael Madsen, stary, Michael Madsen to jest aktor gównianego kina popularnego, stary, umówmy się Michael Madsen to, to nie jest żaden aktor to, to jest facet, który nie stworzył żadnej kreacji do czasu, aż zaczął grać u Tarantino i zagrał stary we Wściekłych Psach no właściwie yy, to, ta gra jest tak o tych gangsterach, jakaś taka gra, czy mafia, nie wiem, nie pamiętam jak się nazywa, Taki, jedna z, z ostatnich jakichś gier, takich mm -hmm. mafijnych, no to jest właśnie z twarzem Madsena. On nawet wyszedł chyba na jednym z takich gali, już nie pamiętam której, i, i no, zapowiadał swój udział w tej grze. Zrobił to bardzo nieumiejętnie, ale ja akurat Michaela Madsena i w ogóle jego siostrę y, uwielbiam, no nie, właśnie to, tylko że no to są, to są lata 90. bardziej, gdzie oni, gdzie oni jednak moim zdaniem no tak, wiesz, rządzili ja, tym kinem. Tam jeszcze jest, wiesz, w, w, ja już w tej chwili musiałbym sobie przypomnieć te wszystkie daty, bo generalnie w czasach, kiedy Tarantino, wiesz, się zaczyna przebijać do amerykańskiego kina, do, do szerszej publiczności, no to Tarantino jest yy, yy, już nie wiem, czy autorem, czy współautorem scenariusza yy, prawdziwego romansu Tonego Scotta, Mhm. i dla wielu to jest wiesz, film znakomity ja, tego, ja ten film widziałem, ale mi się ten film nie podobał i jakby dla mnie to jest bo to jest dla mnie zbyt masowe zbyt popularne, jakby w sensie poza historią i tym, że się zabijają i strzelają i biegają po ekranie, to tam ja tam za bardzo nic nie widzę ale mhm. na przykład Tarantino jest też współautorem scenariusza, czy, czy w zasadzie autorem nawet scenariusza, chociaż mi się wydaje, że bardziej współautorem y, Urodzonych Morderców, Olivera tak, tak. Dlatego wiesz, y, y, w sensie, że na pewno wymyślił cały, całą koncepcję historii. Tylko mi się wydaje, że gdyby Tarantino zrobił Urodzonych Morderców, to oni by do końca tak nie wyglądali. Y, wydaje mi się, że właśnie ta y, osobowość Stone'a, którego ja uważam za... W ogóle jednego z najwybitniejszych współczesnych dzisiaj to już jest... nie jest współczesne, on już chyba teraz nic nie robi, poza tym, że chwali Putina wszędzie, ale, ale generalnie uważam, że to jest wybitny reżyser. Nie? I on, on ma na swoim koncie naprawdę kilka takich filmów absolutnie. No przełowy I on, i on nawet swego... Jeff K. nie ja bardzo lubię Platoon. No JFK, Platoon. stary, The Doors, Platoon, yy, właśnie Urodzeni Mordercy. Yy, dla mnie w ogóle Urodzeni Mordercy i The Doors to są, to są moje ulubione No i Pluton, stary, to są moje ulubione filmy y, Olivera Stona. Yy, Wall znaczy, Street. No Wall Street też, no dobra, ale, ale już nie tak bardzo, ale, mhm. ale, ale wiesz, ale Wall Street przede wszystkim, bo w Wall Street gra... W, wybitną rolę ten, ten amerykański aktor Ch Ch Ch Michael, czy, a, Michael ten Douglas. Michael Douglas, który wiesz, dla mnie był znowu tak jak Kirk, Kirk Douglas to jest wiesz, spiżowa, nie spiżowa, marmurowa postać amerykańskiej kinematografii, no to Michael, jego syn jest tak naprawdę już no to jest ten syn fajnego, wiesz, słynnego tatusia, który po prostu zagrał yy, no tak. taką czy inną rolę, nie? Yy, ale w ogólnym rozrachunku yy, jakby nie ma jakichś tam szczególnych ról. No właśnie, do czasu. Bo, bo ma parę, miał parę świetnych filmów, nie? Yy, właśnie między innymi Wall Street zagrał wybitną rolę. Zagrał stary wybitną rolę w yy, grze. Mm -hmm. i zagrał wow, wielokną rolę, stary. Jest taki, w, kurde, tytuł, teraz nie Falling pamiętam. Falling down. Upadek. Chyba upadek. George, że, że facet po prostu taki typowy Amerykanin w którymś momencie po prostu, wiesz, i, i to był świetny. Tak, nie? po prostu w, w upalny... upalny w, w kurza. W, ku, w korku dostaje korby, że... Z, tak. tak jest to, to jest świetny. To jest jeden z, prawdopodobnie, z mm -hmm. jednych takich najbardziej autentycznych filmów, gdzie, znaczy nieautentycznych w sensie, że jest tak... Ta, ta złość, no nie, wreszcie dostaje wizualizację. To, co przeżywają ci ludzie, no nie? więc zresztą no jest parę takich amerykańskich filmów, które uwielbiam za to, że, że, że pewne rzeczy w taki filmowy sposób y, ilustrują, mnie. Ja na przykład bardzo lubię Office Space. To jest, to jest kapitan mhm. film, ale to nie Olivera Stonea nie Quantino Tarantino, więc może nie, nie ma sensu tutaj oni mówić. Ale. No a tak, propos, a do tego, do, no, bo chciałem wie, tylko powiedzieć, wie, a, że Jackie no, no. Brown <grych> to był film, który no. mi ktoś kiedyś powiedział, że jak ci się podobał Pulp Fiction, musisz zobaczyć Jackie Brown. I Jackie tak. Brown jest tak innym filmem. Tak inny film. Od Pulp, to jest Pulp w ogóle Fiction. Jeden? Że jeśli ktoś tak. oczekiwał Pulp Fiction, to się może odbić. Tak. Ale jeśli po Srogo. prostu pozwoli się tej fabule tej historii porwać, to po pierwsze fantastyczna historia. Po drugie, no też kapitalna obsada. Bo Samuel Kapitana, Jackson, no tam jak Kapitana, Pam Gier, z wyglądu każdy ją kojarzy, nie? bo to jest, tak, tak, ale tam wiesz, Robert Foster, świetnej pamięci, Bridget Fonda, mm -hmm. Michael Keaton, Robert De Niro, wiesz, no, stary, Chris De Niro Tucker z Bridget Fonda, to chyba jest mój ulubiony epizod, stary, no. I, i ta, i to regularne, jak, jak ta Bridget Fonda go po prostu, nie, to nie była Bridget Fonda, jaka Bridget Fonda, stary? No ona tam grała Bridget Melanie. Fon? A faktycznie Bridget Fonda? Może i masz rację, bo mi się te Fondy mylą, bo tam było ich dużo, była... O ty mówisz o innej Fondzie, ja wiem, o której ty mówisz. Ty mówisz o tej takiej... Ja mówię od... Jane Fonda. Tak, ty mówisz o... Od... To pewnie rodzina, nie? Nie, hmm. to wszystko rodzina, tak. To, to, to jej matka. Dobra, Bridget Fonda, masz rację, masz rację. No tak, no Jane Fonda to matka Bridget Fondy. Nie wiedziałeś? Znaczy, wiesz co, ja, powiedzieć tak, że Ja tutaj... się pomyliłem? Yy... No... Tak, bo, bo, bo e, p, p, ona jest córką Petera Fondy, który prawdopodobnie jest pokrewniony z, z, z, z, z... Jane Fonda to chyba jego siostra w takim Tak, momencie. Jane Fonda. To jest... Tak, on jest z młodszym tego, bratem, pamiętam. Peter Fonda, świętej Dobrze. pamięci. A, był stary, młodszym Peter bratem Fonda. Jane, Jane Fonda, więc to była ciotka. Peter Fonda to jest... Ciotka. Uwielbiam tego aktora, ale tak. to jest aktor jednego czy, filmu dla tak. mnie. Znaczy on grał później jeszcze w kilku takich filmach. Go widziałem takich mniej, powiedzmy, spektakularnych. Ja wiem, pewnie Easy Rider różnych. to jest ten, ten twój ulubiony film z nim, tak? Telefonu. Tak, no to są, wiesz, Easy Rider i y, y, y, y, no i co? No i to wszystko. Ja pamiętam jeszcze z nimi jakieś filmy, ale nie pamiętam tytułów i to były raczej takie filmy, wiesz, jest taki etap w moim życiu i jest taki etap chyba w życiu generalnie wszystkich kinomanów lat 90., mm -hmm. że y, jakby oglądasz z jednej strony Masz to kino takie, wiesz, duże, za duże pieniądze i tak dalej i wcale to nie są Transformersy, tylko to właśnie to są te znane nazwiska wielkich reżyserów i tak dalej. Mhm. A z drugiej strony masz taki po prostu takie średniaki, które, które są taką pożywką dla Canal Plus, wtedy HBO i tak dalej, gdzie oni sobie puszczają po prostu jakieś filmy. Jeszcze wtedy nie ma tej takiej mody na, wiesz, robienie seriali, tworzenie seriali i tak dalej. No i właśnie jest mnóstwo takich filmów, czasem się kiedyś to się w ogóle jeszcze przed tą erą lat 90. to się mówiło, filmy telewizyjne. Tak. Czyli takie filmy, które są od początku do końca były robione do telewizji, nie do kina. Nie, żeby je wyświetlać na, na tym. Czyli one jakby miały troszeczkę niższy budżet, troszeczkę inaczej były robione, bo ich głównym celem było to, żeby właśnie były wyświetlone o 20 we wtorek i żeby ludzie sobie obejrzeli, nie? Tak mówię mm -hmm. w cudzysłowie. No po prostu... Wiesz, bardzo często to były świetne filmy i, i, i zdarzały się tam naprawdę znakomite produkcje, ale yy, no ale tak było. W sumie nie wiem, co chciałem powiedzieć teraz. No, ale to. No, wracając do, no. ale wiesz, wracając do Tarantino, dla mnie na przykład, mm -hmm. ja swego... Yy, teraz jak sobie myślę, no to ja oczywiście, wiesz, no, my jesteśmy z tego pokolenia, które Tarantino widziało, jak ten, Taran i ten Tarantino z nami był, ze mną przynajmniej. Ja, ja się... Yy, ja ja, ja, ja, w, ja w, nasiąkałem kinem w czasach, kiedy był Tarantino i ja nasiąkałem Tarantino i to było dla mnie, to mnie definiowało jako kinomana w latach 90-latka, który chodził mhm. do kina i który czekał z wypiekami na twarzy na kolejne produkcje Tarantino, już z takich podstarzałych mistrzów typu Scorsese, średnio facetów w średnim wieku typu Oliver Stone no Tarantino to był gówniarz nie? wtedy na tamte czasy nie mhm. yy, yy, dla, dla tych reżyserów, ale ja pamiętam wiesz, że to się, to się chłonęło te filmy to się, to się człowiek tym yy, jakby w to wchodził, to, to, to jest część mojej jakiejś tam, moj, mojego rozwoju filmowego yy, i natomiast do pewnego momentu myślałem, że wiesz, że głównie zawsze bardziej ceniłem tego pierwsze filmy, mhm. ale teraz stary, tak naprawdę, to powiem Ci szczerze Yy, Bankarty wojny, uważam, że to jest film yy, wyborny, wyborny, wy, wybitny. No, ale pomyśl, on ma swoje już lata. Czy 2008-2009 rok. Tak, tak, ma swoje lata. A drugi ale stary, drugi film, który do mnie teraz wraca, który obejrzałem i który mam ochotę obejrzeć drugi raz, a, a, a jakby myślę, że uda mi się namówić żonę, bo ona nie obejrzała ze mną tego filmu, to jest pewnego razu w Hollywood. Bo, bo po prostu uważam, że ten film zostawił mi w głowie tak, tak niesamowicie kapitalne wspomnienie. Tak niesamowicie, ma tak niesamowity klimat, jest tak znakomicie zagrany. Grają w nim moi dwaj ulubieni współcześni aktorzy amerykańscy, czyli DiCaprio i, i... Tak. I, i, i ten, i brat Pitt, stary, którego uważam, że... Nie tak. wiem, czy to jest jego wina, czy on się rozmienił na drobne. On się nie rozmienił na drobne, to jest super gwiazda, superstar, ale uważam, że to jest aktor o niesamowitym potencjale i... Zdarzało się w jego karierze, że grał naprawdę u, u reżyserów, y, którzy ten potencjał potrafili wykręcić jeszcze wyżej, ale, nie? No, no Tarantino, kurze, Fincher, co, z, wiesz, no jak on wysiął... Jak on tak, byś, no... no Fincher, Fincher czy, czy nawet przecież Przekręt, nie? Który jest takim filmem średnim moim zdaniem, ale, ale, jest, ale rola, wiesz, Brada Pita jest, jest świetna, tak? Ale tak, nie, nie, Fincher zdecydowanie, oczywiście, tak, jak najbardziej. No, Fincher przecież w siedem a, albo w Fight Clubie, no to po prostu... Bardziej w Fight Clubie bym powiedział niż w siedem, nie? ale tylko, że w siedem, y, znowu, może to jest też kwestia tego, y, że wiesz, że, y, że ten, y, jak on się nazywa, że, że Brad Pitt, że on potrzebuje stary partnerować z jakimś drugim wybitnym aktorem, bo, bo, bo pamiętaj, że Fight Club to nie tak. jest tylko Brad Pitt, tylko to jest też ten y, jak Ed Norton. Dokładnie. I, no i, I on stworzył równie wyśmienitą, wybitną kreację stare w tym filmie. No a w siedem, wiesz, Morgan Freeman, nie, więc to, to jest ten znowu. No, ale no w 12 nie 12 wiem, ja, ja małpach, właśnie... to też można powiedzieć, że. Nie wiem, może powiedzieć. Bruce tak, Williams, może... nie Faktycznie. Wy w, może w Joe jest... Black, Mid Joe Black? Anthony Hopkins. No to zaczynam widzieć o co ci chodzi. No, a właśnie, a wiesz, a, a, a tu z kolei DiCaprio, który. Znaczy wiesz, ja uważam, że DiCaprio to jest po prostu. To, to jest, to, jest, to jest aktor formatu na dzisiejsze czasy, ale myślę, że on, on mi przypomina aktorów, właśnie takich jak Deniro. Tylko, że ja dużo wyżej cenię Pacino, nie? bo Deniro, moim zdaniem, się strasznie zmanierował, a DiCaprio się powie, że nie zmanierował. Cały czas potrafi świeżo podejść do roli i, i po prostu stworzyć coś tak jak Al Pacino dla mnie. I wiesz, i to dla mnie Al Pacino jest, i Bra Merlon Brando, Al Pacino to są, to są uważam, to są, to są moi dla mnie najwybitniejsi w ogóle aktorzy w dziejach mm -hmm. kinematografii, no to powiedzmy współczesnej, tak, nie, nie chcę się wracać do kina niemego, bo tam też pewnie bym paru swoich ulubionych wskazał, ale, mm -hmm. ale, ale w, tym, tak. w tej erze takiej powiedzmy kina dźwiękowego, nowożytnego, yy, bardziej współczesnego i tak dalej, no to wiesz, to to są, to, to są moi ulubieni, ale to jeżeli już rozmawiamy na poważnie, nie? no bo wiadomo, że Mm -hmm. Bardzo lubię Harrisona Forda, ale wiesz, no, z całym szacunkiem dla Harrisona Forda, to nie jest aktor tego formatu. To nie jest aktor po prostu, który jest w stanie takie role udźwignąć. To jest aktor kina popularnego, który ma świetne yy, Znaczy zdarzają mu się bardzo, bardzo, bardzo do... dobrą rolę w wiemy o co chodzi. Oczywiście, ale, to, ale, nie, nie, nie. W ale... Ale... też możesz grać świetne role. No, wiesz, to jakby nic, no, nie wiesz, nic, Jeden nic, z najlepszych, nic, najlepszych filmów wszechczasów czasów uznany za niewinny. No stary, tego, to, to słuchaj, to... teraz robimy taką przerwę. Legia wygrała 2-1 z Chelsea na wyjeździe. Kurde, no. No, szkoda, że ja niestety, no. niestety brakło Szkoda, tej że bramy. tak zawaliła mecz w Warszawie. No. No, więc gratulujemy. Bravo Legia. Gratulujemy Legii. To wróćmy jeszcze na chwilkę do kieta no. 5 W takim razie. I do tego, Dobrze. jak dobra to jest gra pod względem właśnie tym, tym pisarskim. Że dla mnie to jest... Że Dan Hauser... i tam on, on nie sam napisał tę te, grę, bo tam były jeszcze dwóch, dwóch innych pisarzy. Bo tak, tak, tak w kredicach występują. Pewnie jeszcze jest mnóstwo mhm. innych ludzi. nie, nie? Ale... To jest niesamowite, jak, wiesz, ja byłem ciekawy, czy na przykład, nie wiem, czy ktoś z nich wywodzi się z tego środowiska, czy gdzieś, nie wiem, w jakimś getcie, czy w jakichś projektach, czy jak to się mówi, projektach, nie wiem, w jakichś tych slumsach, nie wiem, żył, żeby pewne rzeczy tak fantastycznie oddać. I, i wiesz, no nie, no, nie doszedłem do tego w tym sensie, że nie zrobiłem jakiegoś głębokiego researchu, ale po prostu to jest niesamowite, jak możesz się dać po prostu wciągnąć w dobrą historię tylko właśnie przez te świetne dialogi, przez to, przez to jak są te sceny pokazane, jak, jakie są postacie, że mnie, wiesz, bo tam nie ma czegoś takiego, nie wiem, jak, że to nie jest hero story, tak? Czyli nie ma czegoś takiego, że masz historię kogoś, kto jest, na początku jest nikim, a później się staje właśnie tym, tym wiesz, konanem, barbarzyńcą, bohaterem i to jest ten ark, nie? Że jest gdzieś taki cel ratowania świata. Tu mamy historię, która zaczyna się od tego prologu, którym no wiesz, no ten prolog jest krótki, no nie, tak wprowadza cię w panikę gry, ale tak naprawdę później przeskakujesz, wiesz, te, te, te e, nie wiem tam, ile to jest lat, już nie pamiętam dokładnie. Ale ten prolog stary jest, e, ja ci powiem szczerze, jest fascynujący, bo ja, ja swego czasu y, y, czekając na tą grę, oglądałem ten prolog w jakichś zwiastunach, czy w jakichś takich pierwszych wrażeniach z tej gry i ten prolog jest kapitalnie wyreżyserowany. Nie? On on nie ma, on, on, on jakby ma też swoje y, bzdury. Nie? No jedną z tych bzdur jest moim zdaniem ta końcówka, czyli to, że ten y, y, ucieka gdzieś, y, tam niby mgła się podnosi i on tak. gdzieś ucieka w tą... W tą, tą. No, Nie wydaje mi się, żeby na, na, na takim terenie nie zrobili, nie, było problemem zrobienia jakiejś obławy i, no i tak, po prostu złapanie. Tak, tak, tak. No, jak sobie przypomnisz w Polsce, jak Jakie, jakie były zresztą nie, parę lat temu jakieś obławy na tych przestępców, którzy coś tam zamordowali kogoś i tak dalej. Teraz niedawno była taka głośna przecież sprawa, w sensie niedawno, no parę lat temu, yy, że właśnie była obława za facetem i w końcu go znaleźli. On się tam chyba już utopił gdzieś w jakimś bagnie czy gdzieś, ale, no ale go znaleźli po paru tak. dniach. A tutaj było, że on wiesz, niby, niby ten, niby użył tej tarczy z tej, z tej kobiety starej, rzucił ją w stronę tych policjantów i, i wiesz, i uciekał. To jest dla mnie słabe, no średnio średnio wiesz, ja, ja tam, ja tam... Chyba, że to jest dalej w grze, wiesz, chyba, że to jest jakoś dalej w grze rozwinięte w sensie y, fabularnie, że, że tam ktoś mu może pomógł i tak dalej, ale nie wydaje mi się, żeby tak czy znaczy, wiesz, no tam y, no tam się wyjaśniają pewne rzeczy, no nie, no to jest to, to tak sama kwestia tego, że później jest taki przeskok, nie i, i um, no zresztą w dla mnie to jest, to jest ciekawe, bo tam na początku nie wiadomo o tym, ale nie później, że się okazuje, że się jest tam tym świadkiem koronnym, że, że coś, no ale to jest, to jakby to są nieistotne rzeczy. Tak jak mówię, dla mnie to, jak, jak, jak ta historia właśnie ma te momenty, takie, tych dialogów, że znowu, ja, ja to powiem zupełnie pod innym względem, nie, bo mówiłem, że na przykład jak grałem w Shadows, to, yy, to wyłączałem sobie Yy, znaczy nie włączałem żadnego podcastu czy czegoś, żeby na przykład nie. włączałem wślać... sobie wizji. Tak, w, w, po prostu podobała mi się ta grafika, podobała mi się ta natura, podobał mi się ten ambient, te dźwięki. Nie ja mam takiego znajomego, który po prostu gra w te wszystkie gry: Shadows, yy, Avowed yy, te wszystkie tytuły Aha. i on po prostu przeklikuje te dialog. W ogóle tego nie czyta po prostu gra tylko w grę. Go Czyli interesuje tylko gameplay. Mechanika. No to jest ciekawe. Mechanika, tylko gameplay. I to i wiesz, i, i to nawet nie chodzi o to, że czasami ta mechanika jest po prostu niedowozi i tak dalej. Po prostu go interesuje mechanika i tyle. No to jest ciekawe, bo ja znowu mam tak, że, że ja mam tak pół na pół, że czasami po prostu jeśli jest jakiś mniej istotny dialog, to ja go czytam, ale po prostu wykorzystuję to, że mogę szybciej przeczytać ten tekst na ekranie niż go wysłuchać. Nie? I to jest, to jest to. Ale chodzi mi o to, że GTA to jest tak fantastyczna gra, że tam właściwie nie ma takich pustych momentów, no nie? Bo jeśli jesteś w samochodzie, to odpala się radio. I radio jest fantastyczne, bo albo masz kapitalną muzykę, bo ta ścieżka, te, te utwory, no to są klasyki, no, wiem, no tych rad jest mnóstwo, ale też jak masz te radia gadane, no to są fantastyczne parodie takich autentycznych audycji i też jakiś Ameryka w krzyżem zwierciadle. Ten Lashlow no, kapitalny prezenter. No, dla mnie <głos> no, taka jedna z najśmieszniejszych postaci, która jest e, jakby e, tam trzecioplanowa, ale jednak ona istnieje. Zresztą chyba nawet jest jakaś misja z nim związana, którą się robi, już nie pamiętam dokładnie, ale jego się poznaje chyba e, w pewnym momencie w grze. Ale tak to on funkcjonuje jako ten, ten radiowiec. Nie? I te, te audycje, gdzie ludzie dzwonią, coś tam, e, są jakieś e, specy od tych spraw sercowych którzy tam mają te swoje audycje i coś opowiadają, to wszystko po prostu sprawia, że ja albo wsłuchuję się w dialogi, które normalnie są w grze między postaciami, albo jak jestem w samochodzie, to słucham tego radia. I, i dla mnie to jest coś, co, co, co, nie wiem, jest takie rzadkie w grach, że jest taka absolutna imersja w cały ten świat, że, że nie masz gier, które po prostu mają ten grind, przez to, że jest ten grind, no to wiesz, musisz to odbębnić, musisz coś tam zrobić, więc wtedy faktycznie odpalasz sobie jakiś podcast, czegoś sobie słuchasz, nie wiem. Audiobooków nie próbowałem słuchać i grając, bo, bo moim zdaniem nie za dużo, dużo tracisz. Po prostu, po prostu przeskakuje ci mózg przez, przez, to, przez, przez te całe fragmenty książki i tak naprawdę nic z tego ci w głowie nie zostaje. Ale no, to, jest, to jest coś takiego, co po prostu sprawiło, że wiesz momentalnie, tak jak powiedziałem, znowu wsiąknąłem w ten świat i e, no tylko tyle, że po prostu teraz kilka takich tytułów wychodzi, które chciałbym ograć, więc pewnie na pewnym etapie odłożę to GTA 5, bo to jest duża gra, więc jej nie, nie skończę, ale tak sobie pomyślałem, że będę do niej wracał i, i raz na jakiś czas właśnie tak, e, na takie sesje przynajmniej kilkugodzinne, żeby kilka takich większych jakichś tych arków, tych fabularnych e, zaliczyć, bo mi się strasznie ta to podoba i, i, i dla mnie no, to jest taki przedsmak, znaczy mam nadzieję, że to jest znaczy przedsmak, to nie jest przedsmak, tylko że znowu te oczekiwania w stosunku do tego, co może dowieść Rockstar z GTA 6, no, no, no ta poprzeczka jest wysoko zawieszona, ale też moje oczekiwania są takie, że, że prawdopodobnie im się to uda i dlatego nie mogę się doczekać. No ale to jest taki no, czy... mój a tak z ciekawości Red Dead Redemption 2 nie budzi twoich takich wielkich e, emocji? Znaczy budzi i też. E, bo mówiłem w parę odcinków temu. Ale że... wyżej cenisz GTA 5, bo ty zawsze, tak, ty zawsze tak. byłeś na podwórku tym dresiarzem, a ja byłem tym. E, ty byłeś intelektualistą. tym kowbojem, tak? Tak, tak. tak. Dokładnie. Ty byłeś tym, ty, ty ganiałeś za krwami, a ja za. Za jeździłem szybkimi samochodami i rozbijałem się. Nie, ale chodzi mi no. o to, że. I drenaż. I Redemption Red w samochodzie. Tak, i GTA V 5 to są moim zdaniem gry 10 na 10 w, takim, taki, w takiej skali, jakbyśmy mieli używać, nie tam pełnej skali, to to są gry, które stanowią. Ale wiesz, ja myślę, że. Top. Tak, tak, tak jak ja powiem Ci szczerze, mhm. dla mnie seria GTA. Y Zaczęła się, słuchaj, yy, od, yy, Vice City. od Vice City. To znaczy ja oczywiście w GTA 3, znaczy GTA 1, GTA 2 grałem, w GTA 3 grałem, natomiast GTA 1, GTA, 1, GTA 2 traktowałem bardziej jako po prostu taką zręcznościówkę z... Tak, tu była prefektową... taka gra piaskownica w rozjeżdżanie, no nie chcę powiedzieć Do... kogo, żeby o, nie świetnie było. świetnie to tak. ująłeś, dokładnie w rozjeżdżanie ludzi, to znaczy tam się po prostu moje granie w GTA stary jedynkę i dwójkę wyglądało w ten sposób, że kradłem sobie coraz to bardziej wymyślne samochody z tych, które były dostępne i po prostu jeździłem, rozwija... zabijałem tych przechodniów, po czym uciekałem przed policją, tak. nie? I, I no, kto i dłużej wytrzyma... się tak, utrzymać. tak, dokładnie, dokładnie. Tak. I to było, wiesz, i to było. Potem pojawiło się GTA 3, które troszeczkę to zmieniło, bo rzeczywiście GTA 3 było pierwszą grą, w której pamiętam, że była rozbudowana fabuła jakiś własny garaż te samochody się chowały, znaczy być może w GTA 1 2 też to było, tylko już tego nie pamiętam ale, ale że wiesz, że tak zapamiętałem, że w tym GTA 3 miało się ten, te własne miejscówki można było sobie kupować, rozrzucone w różnych częściach miasta, można było mieć te, te swoje domki, można było przemalowywać, te, znaczy przemalować też można było w tych wiadomo, no to było dobudowane na, na ten, tak. ale przede wszystkim oczywiście w 3D ale była jakaś fabuła natomiast Vice City no to tu już fabuła, no tak, no. to była pierwsza gra, w której fabuła, tak mi się wydaje, w serii GTA, zaczęła być równie ważna co wszystko inne. Czyli z jednej strony, jakby wiesz... I te nawiązania tu do, do Miami Vice, tu do... No dokładnie, do, do no tak, tak, zdecydowanie, i tak dalej, i tak dalej. No to... zdecydowanie, zdecydowanie. Więc, więc wiesz, więc to było po prostu dla mnie coś, coś takiego I, i, i ja wtedy, mimo że jeszcze nie byłem pewnie jakimś super wielkim... Ekspertem w języku angielskim, ale to, ale to jakby chciałem chłonąć tą fabułę, chciałem, chciałem rozumieć to, co oni mówią i tak dalej. Gdzie w GTA 3, tak na dobrą sprawę, mimo oczywiście bardziej wyraźnie zarysowanej fabuły, no to w dalszym ciągu to była gra o rozjeżdżaniu przechodniów w starej i uciekaniu przed policją. Tak. Natomiast natomiast wydaje mi się, że chyba taką pierwszą rzeczywiście, tak jak już tu mówisz, GTA 5, no to jest już takie dzieło kompletne. Red Dead Redemption. No ja bym powiedział, że i jedynka, i dwójka to na równi dla mnie, bo oczywiście Red Dead Redemption 2 jest grą pod każdym względem yy, lepszą od Red Dead Redemption, ale to nie znaczy, że Red Dead Redemption jest grą słabą, bo moim zdaniem w momencie, kiedy red wyszło Red Dead Redemption pierwsze, to jest 10 na 10 dla mnie raz, że kowboje, wiadomo, ja, ja zawsze lubiłem bardziej kowbojów Mhm. A dwa, że wiesz, że, że to była niesamowita gra. Fabularnie Nie, no w ogóle. wyglądała jak na swoje czasy. Przepięknie wyglądała, stary Ta tam, preria, tam. Te, to, to, to, te krajobrazy, no znaczy, dla mnie. To tam w, jest... w ogóle, wiesz, te krajobrazy, słuchaj, bo, bo to mi się też podobało, że w miarę jak się zdoby, jakby jest ten progres bohatera, tej jego historii i się zdobywa dostęp do coraz. To, to masz i masz. Pre, wiesz, w tej początkowej fazie masz taką prerię. Bardziej charakterystyczną dla wczesnego westernu w samopołudnie, dla tych wszystkich. Później stopniowo, wiesz, jak, jak idziesz w te klimaty inne, tak, w troszeczkę w te inne części tej przyrody amerykańskiej, no to tam się robi, wiesz, i nawiązania do, wiesz, do tych pól naftowych, rodem wyjętych dosłownie stary, z, aż poleje się krew. Masz sekwencje gdzieś nawiązujące do. Yy, wiesz, do. Yy, chociaż ja głowy nie dam, bo wydaje mi się, że aż poleje się krew mogło być. Mm -hmm. Nie, na pewno było przed Red Dead Redemption. Co? To w ogóle to jest. Aż poleje się krew. A film, tak? Tak. Tak, 2007. A pierwszy Red Dead Redemption to jest chyba ósmy, nie? No, chyba tak. Tak. Red. Szybko sobie wygooglałem teraz. 2010 nawet to jeszcze Tak, było. tak, tak no. zdecydowanie. Mhm. Także wiesz, do, czy gdzieś do i tak dalej. Natomiast yy, yy, także mi się wydaje, że, natomiast nie możesz zapomnieć stary o GTA 4. Nie, ja no wydaje w ogóle się... każda gra dla mnie, jeśli chodzi o serię GTA, to jest niesamowity skok. I dlatego ja mówię, że po prostu ta poprzeczka, ona nie tylko jest podniesiona przez GTA 5, ale też właśnie przez wspomniany Red Dead Redemption 2, że. Jeśli oni nie, nie dali się gdzieś, wiesz, złapać w jakąś, jakąś machinę tych korporacyjnych rzeczy... No według tylko... ciebie się dali, bo mówisz, że już, już nawet Red Dead Redemption 2 było utemperowane. Znaczy, no tak, ale fabularnie nadal to była gra o dzikim zachodzie i, i, i ta na przykład to, to, że tam były te, no ja, ja wiem, to zależy znaczy jak to odczytywać. Ale tam podśmiechujki z emancypacji kobiet, no takie rzeczy, no nie... No, pamiętam no właśnie. jednak nie była utemperowana. No nie było, chodzi mi o, Bardziej mi chodziło o język, wiesz? Chodziło mi o język w tym momencie. Nie, nie chodziło mi o to, co robią bohaterowie, bo to też jest kwestia yy, specyficzna dla gier Rockstara, że masz dużą swobodę i przez to gry... Rockstar'a były takim e, ulubionym chłopcem do bicia, czy mediów, czy tam polityków, którzy mówili, że to był symulator, nie wiem, e, bicia prostytutek, czy coś takiego, nie? A kiedy mm -hmm. to po prostu, to jest wypadkowa tej swobody, którą masz. No, oczywiście twórcy w jakimś stopniu prze, przewidzieli pewne rzeczy, które były. Były rzeczy, które e, wycięli z gry, ale one zostały, bo wiesz, słynne hot coffee, które było w San Andreas. No to wiesz, no to było w grę, to na jakimś etapie. No, w San Andreas to... mi się nie podobało. Da. Więc dla mnie każda gra y, z serii GTA to była jakaś ewolucja. I to jest niesamowite, bo wiesz, GTA 3, otwarty świat, ja uwielbiałem ten, ten Liberty City, no nie, bo to był Nowy Jork, w jakiejś mikroskali, ale była z wolności, były, były charakterystyczne, y, no miej, znaczy o tyle charakterystyczne, że ja się czułem, że po prostu jeżdżę po Nowym Jorku i to mi się strasznie podobało. I Vice City był ten niesamowity klimat, y, fantastyczna muzyka, i ta oryginalna ścieżka dźwiękowa z gry, która, z tego co rozumiem, pewne utwory zostały wycięte. No nie? Wiadomo, że to nie wpływa na jakiś taki na całościowy odbiór, ale jednak, wiesz, świadomość, że na przykład, nie wiem, pewnych piosenek nie będzie, nie wiem, jakichś Michaela Jacksona czy czegoś, no to już tak sobie się kurczę, no nie, coś tam, czegoś tam może brakować, ale za każdym razem oni coś, coś dodawali. I San Andreas było chyba najbardziej rozbudowaną pod względem mechanik grom, i oni musieli troszeczkę pewne rzeczy zmienić. No nie? No wiesz, no nie było tego, że miałeś postać, która może tyć, pakować na siłowni, zmieniać w nieskończoność te fryzury. Niko nie miał tych możliwości, no ale to też była niesamowita historia tego imigranta w Nowym Jorku. Jaka ta gra, gra miałaby ciekawy współczesny wydźwięk no nie? w dzisiejszych czasach, nie? kiedy jest taki problem z imigracją, bo problem z, yy, yy, z imigrantami w ogóle to jest, to jest historia Ameryki. Ja oglądałem teraz jakiś taki starszy film i też, też to był podejmowany temat, więc jakby my żyjemy w jakimś takim powtarzalnym cyklu pewnych tematów, tylko one czasami bardziej siadają, czasami mniej. I ta historia Niko, ja jestem ciekawy, ja muszę kiedyś do tej gry wrócić, jak ona będzie jakby dzisiaj smakowała przez pryzmat tego, co, co my wiemy o tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, co się dzieje w ogóle na świecie. I, i, i jak to wygląda, no ale to jest no GTA 4 to też jest jedna z moich ulubionych części, też wtedy dałbym 10 na 10, nie? kiedy ta gra wyszła nie? więc to jest, to jest to no ale to jest y, mój, mój długi y, wywód a propos właśnie GTA 5 <grych> i tego, że zacząłem grać, zresztą grałem y, gram też w, w Uncharted 4, ale to też odpaliłem sobie, bo chciałem wrócić do tej gry i kurczę, no to też jest kapitalna gra, no ale to może o GTA 4 kiedy indziej bo, bo nie wiem, czy ty w końcu przyszedłeś GTA 4. GTA 4, jak ja mam. Uncharted 4. Przepraszam, brzmi mi się nie, no, plączę językiem. Nie, nie, nie, nie. Znaczy no. GTA 4 tak, natomiast Uncharted 4 jak kiedyś zagrał w Uncharted 4, to ci się ta gra tak spodoba, że na pewno o tym jeszcze znaczy, ona się chyba, ona, Czy ona się nie zaczyna od tych takich wspomnień, jak on tam jest dzieciakiem? Tak, nie? tak, ucieka z takiego no to, to... katolickiego... Tak, no, i, to się, i to się zaczyna i to się zaczyna od w ogóle od jakichś motorówek chyba, nie? Oni później pływają czynią, tak, czy nie Tak, tam jest, jest tak, tak, tak. Nie, nie, dobrze. To wszystko wszystko fantastycznie. Zaczyna Znaczy no ja od, zaczyna się właśnie od tego, od, od tych motorówek, później jest retrospekcja, kiedy mhm. Nathan jest, jest dzieciakiem i tam ucieka z tej, tej szkoły. Yy, z, właściwie to sierocińca jakiego swego rodzaju. I tam z bratem, nie, jakby, wiesz, podejmują pewną przygodę, a później znowu akcja przeskakuje, jak on się znajduje w jakimś takim, nie, chyba e, południowoamerykańskim więzieniu. No i akcja się toczy, ale to jest to jest gra, która też jest taką epicką przygodą. I ja, ja uwielbiam tę serię i to jest. E, ja żałuję, że po prostu e, taka marka. I odcina się kupony od jakichś innych tytułów, nie wiem, robi się 5000 wersji, wiesz, The Last of Us, a, a zapomniało się od tego, co, co moim zdaniem, yy, no, znaczy może były wcześniejsze gry, które powiedzmy postawiły Naughty Dog na, na, na mapie, to jednak moim zdaniem Uncharted to jest, to jest seria, która fantastycznie ewoluowała od gry, która miała być jakąś taką odpowiedzią, E, jakimś miksem, niby to z szalanki trzecioosobowej, niby to e, nie wiem, takiego Tomb Raidera na, na PlayStation, a, a skończyła po prostu jako, no nie wiem, jedna z takich najbardziej dla mnie istotnych gier e, z serii PlayStation 4. No ale to już jest historię. No, ale, drogi Juliuszu, e, co w ty ostatnio e, grałeś? E, co, co, co odpalałeś, czy na tym swoim superpececie, czy no Już wspomniałeś, że na PlayStation 5 ostatnio mało grasz, no ale no, co ci ostatnio y, zajmowało? No właśnie nic. Właśnie ja, ja jestem, wiesz, na etapie jakiegoś takiego yy, nie chcę mi się nie, nie mam takiej, nie mogę znaleźć sobie takiej gry, w którą bym sobie dłużej pograł, wiesz. Yy, próbowałem sobie zagrać w Path of Exile 2 na, na PC-cie i trochę jestem wkurzony, bo tam jest jakiś taki dziwny stater i tylko nie wiem, czy on wynika z połączenia sieciowego, czy on wynik, czy to jest kwestia, wiesz, kwestii yy, wizualnych, ale ten sam stater jest tak samo na rogu, i tak samo jest na, na gdzieś na niskich ustawieniach i na tych wszystkich Aha. wymaksowanych. Yy, więc kurczę, nie mam pojęcia, o co tu chodzi Może wyłączyć tak... path tracing. Tam nie ma żadnego path tracingu starej w tej grze. <laughs> Natomiast, y, natomiast wiesz, chodzi mi o to, że, że wiesz, że, że, że ten stat, Nie wiem, nie mhm. miałem jeszcze czasu, żeby poszukać, bo, bo nie wiem, czy to jest. Wiesz, chodzi o to, że czasem takie szarpnięcia i teraz nie wiem, czy te szarpnięcia są wynikiem y, połączenia sieciowego i tego, że nie wiem, jakieś pakiety traci gra. No bo z kolei na PlayStation 5 tego nie miałem. Mam ja też tą grę na PlayStation 5 kupiłem. A wiesz, ja właśnie chciałem sobie pograć na, na pc myszką z klawiaturą jak człowiek, nie? No tak, no. I, tak jest i wiesz, i, i wiesz, i, i, i, ten, i to jest to, tak? No, próbowałem trochę grać w, w te wszystkie nowe gry, które wyszły w międzyczasie, czyli tam ten, ten hit od Microsoftu, coś tam, Midnight, ten, jak to się nazywa? South Night of Midnight. Of, South of Midnight ale ten początek jest tak sztampowy stary i tak po prostu yy, nudny jak flaki z olejem, że ja po prostu jak oglądałem ten początek to po prostu, aha, dobra to ona teraz powie to, dobra, opowiedziała, to teraz będzie to, no zrobili to, dobra, to mm -hmm. teraz będzie tak, zrobili to. Że to jest właśnie kolejny produkt, taki korpo-produkt, yy, gra yy, growopodobna, powiedziałbym, produkt growopodobny, który, który wiesz, yy, który tak naprawdę ma świetną grafikę wszystko no właśnie fajnie chyba tą wygląda. wizualną stroną stoi prawda że, że no, to, to... No, no, no ale to czyli idealna gra dla ciebie, bo ja mam no wrażenie, ta. że u ciebie jest tak, że im, im bardziej gra jest ładna graficznie tym bardziej chwalisz i nie ma reszta żadnego <laughs> znaczenia natomiast w przypadku tej wiesz, tej, tej strony graficznej i tak dalej, no to może i tak ale z drugiej strony też yy, nie wiem no może wrócę, mhm. może nie wrócę zagrałem w tą grę oczywiście, o której mówiłeś ten Blueprints Prince, Blueprints, tak co jest pewnie jakąś grą słów odnośnie blueprint yy, i tak dalej, bo, bo, bo to jest tak naprawdę gra w odkrywanie kart, do jakiego pokoju teraz wejdę i jak sobie te kafelki pokojów ułożę, wiesz, taki znany motyw z planszówek, tak. z tych dungeon crawlerów, nie? gdzie sobie po prostu idziesz tym, tą swoją drużyną i przechodząc do, wiesz, czyścisz pomieszczenie, teraz otwierasz nowe pomieszczenie, przechodzisz przez to, losujesz kafelek, układasz go, plus jeszcze masz jakieś tam kwestie związane, ale nie wiem, tak potwornie nudna gra, tak, tak mnie to znudziło, stary. Nie wiem, może to jest kwestia tego, że ja ten, ten, ten motyw, wiesz, jest dla mnie tak ograny w planszówkach przygodowych, że już po prostu mi się nie chce, wiesz, mhm. w to grać. Więc ja dużo więcej grałem w planszówki, ale jeśli chodzi o gry, jeśli chodzi o gry, wiesz, komputerowe, to słuchaj, grałem we Flight Simulatora. No, to przekonałem cię do tego, żebyś zrobił licencję pilota. Tak, zagrałem ale za latałeś nad, na Drio, widziałeś tego wielkiego Jezusa i byłeś tam nad tą statuą. No właśnie Indiach? na Drio jeszcze nie leciałem, no, ale, ale bo, bo, bo za, i, bo za, i potem się ciebie pytałem, w którego ty grasz i ściągnąłem sobie tego Flight Simulatora 24. Oczywiście kupiłem sobie joystick, tak jak ty. Chciałem no. sobie kupić, tylko ja chciałem kupić joystick, wiesz, z, z przepustnicą. Z taką większą, także na całą rękę. No w sensie, żeby ona nie była częścią joysticka, tylko żeby była osobnym elementem, tak, nie? Tak, tak, tak, jakby, wiesz, drugą, drugą. No i oczywiście, wiesz, no musiałem napisać doktorat z tych joysticków, oglądać jakieś filmiki itd. i tak dalej. I wiesz, i posuwając się w skali od... 170 zł na jakiś joystick od Logitecha, który, jak to powiedział jeden recenzent, get, get, the, job da, get the job done. No to wiesz, no to, to, to, to jakby zatrzymałem się na world Hogu od Trustmastera, który sam joystick 1200 kosztuje i przepustnicach drugie 1200, stary. No ale to kupiłeś to w takim razie? Nie, nie, no nie zwariowałem jeszcze, do no stary, no jakby... No właśnie o to chodzi, że ja, że ja wiesz, poszedłem po prostu w ten... Wiesz, kwestię cenową, nie? I, no nie, i ja to rozumiem. Jestem... Tylko ja chciałem, tylko wiesz, ja, ja, jakby ja, ja w ogóle nie odnoszę się do Twojego zakupu, bo to jest każdy sobie to sam. Bo, no bo ty masz tą przepustnicę, tylko masz ją jako element tego JS-a. Tak, ona nie jest idealna. To jest taki. Natomiast taki wiesz, suwaczek, ale dla mnie robi robotę, ale no niestety. Nie wiesz, nie, dla mnie, dla mnie yy, kluczowe było to, że ja chciałem mieć tą przepustnicę osobno. Więc ja po prostu yy, najpierw myślałem o, yy, o jakimś takim joysticku, yy, yy, bo oczywiście obejrzałem jakieś filmy, w którym oni mówili, że to jest jakby design tych joysticków powiedzmy tych, tych o których teraz mówimy czyli to będzie na przykład y, Thrustmaster T16000M y, z przepustnicą albo y, Logitech y, X52 Pro albo, y, albo X56 Pro taka lepsza wersja y, że one wszystkie mają ten sam jakby one są technologicznie w ten sam sposób skonstruowane y, czyli że to jest jakby ta mhm. kuleczka zanurzona w, w takim jakby, jakby to powiedzieć w takiej pochwie tak Tak jest stwierdzony ja, no, ten rzecz. Oni, tak, tak. oni mówią po prostu ball and a cup, nie? To nie jest pochwa, tylko to jest jakby taki... Kubek, Na nie? Taka. No, no nie. No cup powiedziałaś. No tak, cup. No okej, okay, no ale to zwizualizowałem sobie tak. No dobra, ale wiesz o co chodzi, nie? Czyli, że to jest jakby kulka, która jest zanurzona w takim elemencie, w którym może się swobodnie ruszać i mhm. teraz, yy, no i wiesz a ja potem wiesz, zacząłem oglądać kolejne, a oni mówią ale słuchajcie, ale w tym przedziale cenowym możesz kupić na przykład joystick VGK, coś tam, albo jakiś Win Wing coś tam, który jest ok też bole kap, ale dużo lepszy a tutaj możesz kupić joystick, jakiś VGK, coś tam, coś tam, który już ma zupełnie inny design, jest zrobiony na sprężynach na jakichś takich, wiesz, elementach, które gdzieś tam się ruszają i tak dalej, yy, który kosztuje raptem 700 yy, 700 złotych, nie tam 120 mhm. czy 150, 150 euro, nie przepraszam, aha, coś aha. koło tego. Plus tam jeszcze wysyłka i tak dalej. Nie? No i wiesz, jakby mnie interesuje coś, co ja mogę od ręki kupić, bo ja nie jestem, jestem kompulsywnym klientem. Jeżeli ja będę czekał miesiącami na przesyłkę, to ja po prostu zrezygnuję z tego zamówienia. No i finalnie kupiłem tego T16000M, wiesz, tego Trasmastera, czyli oczywiście ten, ten design niby zły, tego joysticka, ale w sumie ze wszystkich tych joysticków w tym, przedzi w tym przedziale cenowym yy, no to on jest jakby naj... Yy, mhm. takim sensownym wyborem, zwłaszcza ze względu na przepustnicę. Bo ta przy ale pedały też dostałeś do tego, tak? Nie, ja bez pedału wziąłem, bez. Aha. Ale tak patrzę, no okej, okay, no nie, już doszedł do ciebie, tak, ten joystick. No tak, bo ja tylko na nim grałem, właśnie. Aha, rozumiem. I słuchaj, a czy żona jest, wiesz, kazała ci od razu zafarbować włosy na czerwono? Nie, żona mi kazała natychmiast to spakować i odesłać. Nie żartuję. <laughs> masz to natychmiast spakować i odesłać. Ja nie chcę, żeby to stało w naszym domu. Tak, a ty mówisz, jestem jaki jestem, będę latał. Będę okay. latał i dokładnie. I, nie, nie, ale no, tak nie było. Natomiast ja sobie podłączyłem ten joystick. Wiesz, odpaliłem tego fajnie simulatora, no, zacząłem latać, no tam w miarę okej. Okay, niby. Jeszcze wiesz, to, to był naprawdę pierwszy raz, od kiedy ja taki joystick wziąłem do ręki. Ostatni joystick to miałem w początek lat 90. Do, wiesz, który gdzieś tam kupiłem, też, pamiętam, specjalnie w jakimś takim sklepie, w kanciapie z rzeczami komputerowymi, który był na drodze yy, z pracy mojej mamy do domu, i ja po prostu któregoś dnia. Bo, bo często tak robiłem, że na przykład jak moja mama wracała z pracy, no to ja wychodziłem jakby w cudzysłowie po nią, czyli wiesz, szedłem powiedzmy, bo ona zazwyczaj pracowała niedaleko domu, więc szedłem do jakiejś takiej lokalizacji, która była gdzieś na w połowie tej drogi, no i się z nią spotykałem i po drodze oczywiście jakieś tam zakupy czy coś, to wiadomo, tutaj mama kupisz mi cukierka i tak dalej, nie? No, i też był ten stary sklep komputerowy, nie po drodze między innymi. I ja tam sobie upatrzyłem taki joystick. No i kiedyś udało mi się w końcu przekonać rodziców i mama mi kupiła ten joystick. I yy, no to wiesz, no to ja od tego czasu jakby nawet nie wiedziałem, jak to wiesz, działa mm -hmm. wszystko, nie tak. I, no ale to... i słuchaj. No to ale, ja właściwie... ale gdzie poleciałeś? mnie to interesuje właśnie. No. no słuchaj, nie no, oczywiście standardowo, nie nad miejscowościami w Polsce, które znam. Yy, pojechałem stary nad przekop i. <laughs> i niestety ona jest jeszcze w budowie na tych mapach Microsoftu jeszcze nie ma tego, widać, że jest rozkopana dzisiaj jeszcze pod mostem ale powiem że wiesz, gram w tego simulatora, tego 24 i powiem że on mi się tak średnio podoba wizualnie to znaczy jak latasz wysoko w sensie mhm. powyżej tam tysiąca, y, nie wiem, stóp czy metrów, to jest chyba stop. W stopach są te. te, te, te... No to można niby ustawić, nie ale, ale później masz, masz jakby taki problem, nie, bo, bo, bo i, i możesz mieć w metrach, ale tu na, na tych wyświetlaczach w stopach jest i to, i to ci się myli. Mhm. To, że lepiej się od razu przestawić pewnie na ten system amerykański albo imperialny. No tak, ale w każdym razie chodzi, chodzi mi o to, że jak już na taką w miarę nie za nisko, ale też nie, to, to jest raczej, raczej nisko niż wysoko no. nie? ale też jednocześnie nie jest tak bardzo nisko że, że, że nie wiem, widziałbyś przechodniów po ulicach no to wiesz no to, to z jednej strony wygląda spoko ale z drugiej strony jak właśnie zlecisz sobie niżej na no, no, no, no, no to wygląda beznadziejnie stary te wszystkie, no. wiesz, linie oceanów, wiesz, czy wybrzeże, plaże i nagle drzewa jakieś postawiane, to jest wszystko tak umownie zrobione i tak to wygląda, tak nienaturalnie. No. Że powiedziałbym, znaczy, że aż słabo. Znaczy, tam jest chyba tylko część naprawdę dobrze zrobionych, ale to też nie tak, że ojej, realistycznie tylko po prostu więcej jest obiektów typu: jakieś Rio, jakiś tak. wielki kanion, jakieś takie znane, bo tam są te takie sekwencje typu. Dubaj chyba, no, o którym rozmawialiśmy chyba ostatnio. Możliwe, tak, że, że, że możesz po prostu tam polecieć i faktycznie jesteś w stanie rozpoznać tam. I tam nawet chyba jest to lądowanie stare na tym wieżowcu tym samolotem, ale znaczy, nie wiem, czy to nie było we, no. we flight simulatorze 20, jako, jako tak. taka jako takie wyzwanie. A zrobiłeś sobie pełną licencję w tym sensie, że przyszedł przez całą tą karierę. No zacząłem grać ten tryb kariery. Mhm. I tak sobie myślę, słuchaj, a, tryb kariery, ale poczekaj, tylko jeszcze zanim, zanim no, to wcipałem, no, no. nie? No to słuchaj, odpaliłem ten joystick, zacząłem tam na niej latać, zacząłem oczywiście, dobra, Wszystkie gry lotnicze, które są dostępne stary, w Game Passie, stary. Wszystko, co mogę mieć pod ręką. No okazuje się, że tego jest naprawdę niewiele. Nie, no. Bo jest War Thunder na Steamie, który jest darmowy i jest to oczywiście... No on jest on de facto nie jest na Steamie, tak? Ale, ale jest dostępny w ramach Steama, można go ściągnąć. No i jest oczywiście dostępny ten Flight Simulator w, w kilku wersjach. I jest w ramach jeszcze Game Passa, stary, dostępny Star Tracker. Nie wiem, czy kojarzy. To jest taka gierka, że jeździsz ciężarówką kosmiczną. No i jest stary... Tu zrobię teraz pauzę, bo oczywiście ściągnąłem no. te wszystkie gry, zacząłem w nie grać, żeby zobaczyć, no i odpaliłem pierwszy Flight Simulator, żeby polatać tym z tym, tym, tym, ale wiesz, kompletnie nie czułem tego joysticka, wiesz, mówię, nie no kurde, jakie to jest beznadziejne, nie? Pakuję i odsyłam, w dupie to mam, nie, jakby nie, nie będę tego, wiesz, nie będę się tym bawił, nie? Ale coś mi podkusiło, mówię, córka tam się nie i mówię, wiesz co, weź, chodź, polecimy, wiesz, tak, wiesz no, może no. córka mnie przekona, a ona, wiesz, wzięła ten joystick, zaczęła latać tym statkiem, robić oczywiście wszystko tam, wiesz, też tak samo jak ja nie czuła, ale mówię: ale super, tata, w ogóle, no. wow, wiesz? I to mnie przekonało, stary, ta, ta dziecięca, naturalna radość, ale te, wiesz. Ale grałeś, grałeś w Flight simulatorze właśnie, bo to, bo to jest, to, mhm. kurczę, bo to jest Teraz Master, więc automatycznie większość rzeczy już miałeś tak podopasowane pod nie? nie nie chyba... Właśnie ja bardzo, mam... bardzo słabe jest to mapowanie. To znaczy tak? właśnie no. tylko nie wiem, o którym flight simulatorze mówisz, bo jeżeli. 2024 tam. Tym, tym... No okej, okay, no to 2024 nie jest to wszystko tak zrobione. To znaczy część guzików faktycznie jest podpięta, ale to, to jest tak, masz takie wrażenie, jakby połowa guzików nic nie robiła. Eee... Czy one u mnie na przykład robiły, tylko ja na przykład musiałem się uczyć i zapamiętać, że aka, tu są flapy, tu jest to trimowanie, no, no nie i tak dalej. I to było tak na mnie nieintuicyjne i niektóre rzeczy nie działały mi na joysticku, więc robiłem je z klawiatury. Więc się przyzwyczaiłem, że tak naprawdę muszę mieć tą klawiaturę pod ręką, nie mogę tylko na tym joysticku latać. No nie, no to ja ale, sobie ustawiłem... Ale właśnie ta, ta, ta, ta trójwymiarowa joysticka, Wiesz, że to nie jest tylko te, te kierunki jak na starych amigowych joystickach, nie? Że to było tutaj, jeszcze mhm. masz, wiesz, obrót wokół własnej osi, nie? wiesz, Bo tutaj te orczyki, to tamto, siam, to mam to I powiem ci, że zaczynasz właśnie bardzo delikatnie, wiesz, ta analogowość tego joysticka wpływa, jak, no tak. jak kontrujesz jakiś boczny wiatr, jak musisz się utrzymać, wiesz, w tempie. Właśnie to trimowanie na początku za bardzo nie, nie kumałem, o co chodzi, ale z czasem to zaczyna ci sprawiać taką przyjemność, że, y, że to latanie, wiesz, taka prosta czynność tego latania y, sprawia ci przyjemność. Tylko, że tak jak mówię, z tej kabiny pilota to... Y, ani też nie wiem. No, ja, ja latam kamerą za statkiem, tak. za samolotem. Aha, no czyli tak arkadowo, ale, ale wtedy masz lepsze widoki teoretycznie, no. Znaczy, kamerą to możesz obracać niby w środku, ale tak jak mówisz, no, no mam właśnie lepsze widoki i, i bardziej mi się to podoba, i, i nie wyobrażam sobie lądowania na razie z, z poziomu kabiny. Tak? O. Poza tym wiesz, nie podoba mi się chyba to, ale może to jest wie znowu kwestia gdzieś tam nauczenia się, no bo jakby wydaje mi się, że w ogóle ta gra bardzo źle tłumaczy wszystko stare Mam wrażenie, że ta gra, ktoś ją za karę robił w ogóle, wiesz? Jakby stary... Znaczy ja powiem ci, że miałem takie momenty, że wydawało mi się, że robię dokładnie co mam robić i, i dostawałem po prostu jakiegoś skrętu kiszek od tego, że po prostu no, nic się nie dzieje, nie? Szczególnie no. kiedy y, gra wymusza na tobie, żebyś powiedzmy robił wszystko w tej kolejności. Jeśli tego w tej kolejności nie zrobisz, no się blokujesz, nie? Bo ona czeka, aż ty to zrobisz. I ja... Y, były takie momenty, że po prostu cały to Restartowałem cały ten, ten, ten, ten, ten element tego kursu i robiłem wszystko od początku, więc może. Może czegoś Nie, nie kurs to ja w ogóle, wiesz, co, a ten kurs to ja w ogóle pominąłem tak naprawdę. Aha. Znaczy, zrobiłem tam te elementy kursu, tylko tam jest alt-n, możesz pomijać, wiesz, te, te no tam, różne elementy. Sobie, ale, ja, ale robiłem wszystkim. Od, od kołowania, od wyłowywania, wiesz, tego, wiesz, pozwolenia na start. A nie, no to, to, to, to ja to zrobiłem, tak, bo później egzamin musisz jakby to odtworzyć od, wystartować, zrobić kółko i wylądować, tak, nie? Tak, żeby, żeby zdać tą pierwszą licencję, tak. taką podstawową, nie? żeby mhm. móc potem podejmować te różne joby nie? I, i gdzieś tam. Ja już zrobiłem jeszcze kolejną tam licencję. Ale w każdym razie, wiesz, yy, co do tego mapowania klawiszy, yy, to wiesz, to właśnie mi też zależało na tym, bo to jest właśnie ta imersja, yy, że właśnie nie masz tego na klawiaturze, nie masz tych, wiesz, tych, nie wiem, hamulców, yy, radia i tak dalej, tego entera na klawiaturze, tylko wszystko na, rozmieszczasz sobie na tych klawiszach i udało mi się to zrobić, stary, na te moje prymitywne latanie. Yy, a tylko, że wiesz, ja jeszcze ustawiłem wszystko na maksymalny realizm, jaki się dało, stary w tym w ogóle. Wiadomość, tak. Ale powiem ci szczerze, ja nie wiem, jakby. Nie wiem, albo to latanie po prostu jest tak przereklamowane i wcale nie jest takie trudne albo to jest kwestia yy, wiesz, bo ja sobie biorę potem jakiegoś wielkiego takiego taki transporter Herkules, taki wielki samolot, oczywiście lata się nim zupełnie inaczej z Kolubryna i tak dalej I ja sobie nim ląduję gdzieś na jakiejś rzeczce stary pod Kazimierzem Dolnym jak mnie pytałeś gdzie latałem nie? No, tak, no to, są, to, to, to, to nie ma tam w ogóle możesz wylądować yy. ja, ja taki zrobiłem manewr, że gdzieś po prostu na jakiejś drodze w Częstowie sobie wylądowałem, bo chciałem... Możesz właśnie wylądować... Tak, tak. Znaczy tam jest bardziej, wydaje mi się, że tam jest bardziej kwestia tego rodzaju, że, yy, że może to jest jakby... Bo, bo w ogóle w tych podstawowych ustawieniach realizmu, jak, jak tego nie zmienisz, jak grasz tak, jak wyjmiesz grę, tak jak ja wyjąłem grę i po prostu odpaliłem i zacząłem grać, no to wiesz, no to ten samolot mi się obracał, leżał na, do góry nogami na ziemi, ja tam wiesz, waj próbowałem, wiesz, i on normalnie wstawał, przekręcał się, leciał dalej, wiesz, i to było takie totalnie beznadziejne. No ja, wiesz, my, nie my jesteśmy na takim poziomie... Yy, w, Bardzo w, amatorskim, tak ja na pewno. A i wiesz, no później jest ten taki poziom, na który stopniowo wchodzisz. Ja oczywiście nie, nie wchodzę tylko dlatego, że po prostu nie, nie mam czasu, ale jak już wchodzisz na taki naprawdę profesjonalny poziom, to już sobie zaczynasz bawić się z tą, e, z tą, e, z tą komunikacją z, z, z kontrolami lotu. I są ludzie, już kiedyś nawet o tym, o no to lata temu, nie było, taki właśnie z Michałem Labochą, który jakby wprowadził mnie w ten świat y, i nawet na jednym pikselu była, była cała sala jedna, w której młodzi ludzie, gra, gracze, tylko i wyłącznie kontrolowali loty. Tam nie było, wiesz, flight simulatora odpalonego, tylko ten ATC, nie jak to się nazywa fachowo, mhm. z kontrolą lotów. I tam, nie wiem, jakieś Okęcie tak robili, to, to ty Katowice. Ale na jakimś radiu z ludźmi gadasz? No to jest właśnie... Ja, ja za bardzo nie wiem dokładnie, jak, jak to uruchomić w tym Flight Simulatorze, ale to jest tak, że masz normalnie kontrolę lotów. No le, lecisz sobie trasę, nie wiem, e, Katowice, nie wiem, Warszawa, A nie? A tam Wiśniewski ci mówi. I no tak, to tak kończąc trochę ten, ten, ten, ten, ten wstęp do przygody twojej, mhm. Nie odsyłasz na razie ja myślałeś, że joysticka. kończysz już moją wypowiedź. Nie, nie, ale chodzi mi o to, że nie odsyłasz joysticka w tym momencie. Na, na, no nie, na ten nie, moment. nie, stwierdziłem, że... Poczekaj sekundę. Ten moment. Zatrzymasz ten joystick, tak? Jest w pudełku, działa. Dobra, jestem już. Nie, nie, absolutnie, słuchaj, nie, nie odsyłam i jakby wydaje mi się, że wiesz, że... Y... No podoba mi się, Ale pamięć, znowu... to, to jest taka, no. taka umiejętność, która ci się może jakieś przydać. Wiesz, jak, jak w filmach, nie wiem, oglądałeś yy, 2012, no jednak ta nie. umiejętność pilotażów, nie wiem, podczas, no, nie wiem, katastrofy jakiejś takiej, trzęsienia ziemi, jak masz gdzieś samolot i możesz uciec takim samolotem, to się przydaje, nie? Albo chyba to było <śmiech> <s> wiesz... <śmiech> Snakes on the Plane, nie, nie się... wiem, czy pamiętasz. Oglądałeś Snakes się... on the Plane? Słuchaj, to by się skończyło, to by się raczej moim zdaniem skończyło na yy, wiesz. Yy, no dobrze, ale gdzie tu jest, gdzie tu są te guziki na tym joysticku? Ale. Wiesz, no tak. <laughs> brakuje ale, mi tych guzików. No, to nie jest rasmaster, tylko co to jest? No tak, dlatego właśnie, może, może, możesz się pobawić w to, że jednak korzystasz z tej myszki, bo możesz po prostu te przełączniki normalnie myszką. Nie na, na, no ale wizualnie. to wtedy zabije imersję. Tak, Nie. ale to jest, widzisz, to wszystko zależy od, od gry i jak do tego podchodzisz. Ale to bo... też zależy od samolotu, mi się wydaje, no. wiesz, bo, bo czym innym jest, jak lecisz sobie yy... cesną, która jest no. stosunkowo prostym samolotem i mhm. ma stosunkowo niewiele tych wszystkich zegarów, elementów i tak dalej i rzeczywiście wydaje mi się, że to jesteś jakoś tam względnie w stanie, wiesz, ogarnąć, tak? No mhm. ale takim boingiem czy coś, no to tutaj już rzeczywiście bez tej klawiatury, bez tego wszystkiego to jest ciężko. Natomiast wydaje mi się, że to też jest tak, że jak już się rozsmakuje w przyszłości, wiesz, w tej, w tej grze, to być może wtedy już zacznę to sterowanie sobie, że tak powiem, modyfikować pod względem samolotu. Czyli już, wiesz, bo teraz jakby mhm. mam jakby wiesz, te skróty klawiaturowe dodane, ale dodane na podstawie yy, takiej sugestii na stronie Transmastera. Oni tam takie podają, okej, okay, najbardziej takie uniwersalne, albo to, to jest jakiś tam Eurofighter, nie? Ale powiedzmy, w dalszym ciągu to jest jakaś sugestia co, gdzie, pod czym yy, sobie z, yy, mhm. wiesz, z, z, z te skróty zrobić. W tych ustawieniach. I wydaje mi się, że jako punkt wyjścia to jest okej, okay, bo powiedzmy względnie już mniej więcej wiesz, aha, no dobra, no jeżeli ktoś to tak zrobi, to to są pewnie elementy, które będą miały jakiś tam wpływ. Potem mhm. się na przykład okazuje, że pod tym samym guzikiem, czyli, czyli musi być jakieś zbindowanie tych klawiszy yy, fabryczne, nie? W, w tym wynikające z tego, że. Że to jest Trasmaster i że to jest ten Flight Simulator, dlatego, że nagle się okazuje, że pod jednym klawiszem y, mam hamulec, taki, ale taki nie hamulec taki jak ręczny, który zaciągasz i po prostu i go naciskasz raz i samolot zahamował, tylko taki hamulec, który po prostu musisz przytrzymać. Jak mhm. go puścisz, to samolot zacznie dalej się rozpędzać. Y, I jednocześnie jest to klawisz, którym potwierdzasz, y, odpowiadasz na te komunikaty radiowe, nie? Co, co jest mhm. też szalenie ważne w tych wszystkich lotach, jakieś tam, y, tak, które tak, robisz, tak, nie? gdzie tu ci każą kołować musisz nacisnąć, że potwierdzasz otrzymanie zgody, przyjmujesz do wiadomości, wysyłasz informację, okej, okay, dobra, przystępuję do kołowania, ustawiasz się na pasie i tak dalej, i tak dalej. Nie? Mhm. Ale wiesz, to co mnie najbardziej stary uderzyło, to już mówiłeś tutaj o tej sztucznej inteligencji, o tych elementach, ale to co mnie najbardziej jakby yy, uderzyło, że tak powiem, mhm. yy, ja mam wrażenie, że, że ta polska wersja stary bo tu jest taka dźwiękowa polska wersja, te komunikaty po polsku słyszysz częściowo, yy, albo te dialogi w tych, nie wiem, czy grasz po polsku, czy, czy po, angielsku, po angielsku? Chyba miałem, się nie pamiętam, czy miałem po polsku tekst, ale jednak y, dźwiękowo miałem po angielsku i nie wiem, z czego to wynikało. czy czegoś. Ale możesz wspomnę. ustawić, myślę, że możesz ustawić w ustawieniach. Tam w ustawieniach mhm. osobno możesz ustawić dźwięki, osobno możesz sobie ustawić. Ale ja mam wrażenie, że ta wersja dźwiękowa to jest stary wersja, robiona przez sztuczną inteligencję. I, I w ogóle te dialogi są pisane przez sztuczną inteligencję. Stary, ja sobie wybrałem Egipt jako, jako start, jako Kair chyba, jako to miasto startowe, bo tam nie wiem, na ile tam jest do wyboru. Ja po prostu sobie tak w ogóle wymyśliłem, że zrobię sobie taki egzotyczny start. Nie chcę zaczynać tu, gdzie znam, to sobie zacznę gdzieś, gdzie w ogóle nie tego. I tam gość mówi do mnie, witaj w naszym fajnym locie, zapraszam ciebie i będziemy razem teraz długo latać. Okej. Okay. Ale może to ok, było lokalizowane? Ok. To? Że, że... Nie, może bo potem był... poleciałem Aha, do ok. Niemiec i, i... Słuchaj, potem poleciałem do Niemiec i... Nie było z niemieckim i... akcentem. Nie było z niemieckim akcentem, tylko był koleś, który mówił dokładnie tak samo, z takim Aha. samym akcentem. To jest pani Reich i ona będzie z tobą leciała tu nad pilot. Okej? Okay? Nie, ok. No, ok, bo to jest ok, ok. Ok, ok, ok. Ale po prostu, tam... Ja zacząłem nagrywać sobie te fragmenty, bo to jest po prostu genialne. No, no to nie, to nie próbowałem. Może właśnie nie, nie miałem tej opcji albo coś. No nie wiem, może nie zwróciłem uwagi, ale, ale, ale sobie... dałeś ten pomysł. Ale po no słuchaj, sobie, bo, bo tam za... jest coś takiego, że masz yy... wybierasz te loty i teraz jakby początkowe te loty to są bardzo krótkie, że na przykład, nie wiem, masz taki lot, loty widokowe. Startujesz, kołujesz nad jakimś obiektem i ewentualnie wracasz, albo znowu kołujesz, lecisz do kolejnego obiektu, kołujesz i jeszcze do jednego obiektu, kołujesz nad nim i wracasz, nie? Yy, I słuchaj, i yy, ale później, jakby jak masz na przykład takie loty przebazowienie, mhm. gdzie musisz wziąć samolot, znaczy pewnie to znasz, no bo grałeś, nie ale że, że bierzesz samolot i teraz musisz ten samolot z jednego lotniska, bo pan Henry oczekuje, mhm. swoja samolot po wielkie naprawy. Do, wiesz, to nie jest może dokładnie tak, jak tak, mówię, tak. ale tam są takie błędy językowe, stare, że jest zła końcówka, że jest coś, że jest liczba pojedyncza zamiast liczba mnoga i tak dalej, i tak dalej, stare, To jest mistrzostwo świata, stare ta wersja. To, zresztą, w ogóle to jest kwintesencja Microsoftu. To generalnie, stary, to jest... I stary... Yy, I wiesz, i, i czasem to przebazowienie, pierwszy lot na przebazowienie, no to był w zasadzie bardzo krótki, nie? Że tam było 10 tego MM, nie wiem co to znaczy, czy to mm -hmm. są mile, czy to są znowu kilometry, czy, czy coś. Więc, więc to się leci tak naprawdę bardzo szybko. Mm -hmm. e, natomiast e, później masz takie loty, które trwają, na przykład jest 70 i rzeczywiście to Polega na tym, że musisz wystartować z tego lotniska, wejść na właściwy pułap, no i teraz lecieć. Tak jak mówisz, właśnie, ten wiatr boczny zawieje, tu skontrować, tutaj. To. I to na swój sposób jest przyjemne, lecisz sobie i tak dalej. No ale to trwa 40 minut, stary. I się nic nie dzieje, ty po prostu tylko lecisz tym samolotem, nie? Ja się zastanawiam, gdzie tu są jacyś wrogowie, gdzie mam bomby zrzucić, stary. No tak, I... nie, ale to, to, to, to niestety ale, jest taka gra, że tam, ale, że tam po, się mało ale, dzieje. Ale posłuchaj, ale, ale ja wpadłem na. Ale tam nie wiem, czy ty też zwróciłeś na to uwagę, że możesz w każdej chwili pomiędzy tymi poszczególnymi elementami czyli pierwszy element start potem lot i potem znowu lądowanie możesz nacisnąć sobie alt n i jakby przyspieszasz wtedy daną sekwencję. Czyli na przykład jak zaczynasz start, początek, to masz w ogóle to kołowanie na pasie pominąć, naciskasz Alt N i wtedy sobie w ogóle przelatujesz do momentu, że już jesteś ustawiony, startujesz. A jak dalej naciśniesz, nie, chyba musisz wystartować. Ale potem jak już wystartujesz, wejdziesz na właściwy pułap, to już nie musisz tych 70 km lecieć, tylko naciskasz Alt N i potem jesteś już w zasadzie na dolocie do lotniska i praktycznie wykonujesz tylko manewr lądowania. I znowu wiesz, musisz zaparkować i tak dalej tylko problem polega stary na tym że yy, ja, ja sobie, że tam się strasznie mało tych, tych kredytów zarabia stary I, i tam wręcz tam są stare jakieś złodziejskie prowizje tych właściwie. bo tam stare dostarczny informacje, że za lot, za lot wpłynęło 3800. prowizja dla, yy, nie prowizja tylko kwota dla yy, yy, nie wiem nie dla firmy yy, przewozowej czy jakiejś yy, 300. I ty dostajesz stary na czysto 700. To jest jakiś w ogóle stary... Zgniły jakieś... kapitalizm. Zgniły kapitalizm, stary. I ja sobie pomyślałem, czy to może dlatego, że te loty są krótkie, czyli jakbym załóżmy leciał długo, no to w takim razie i stary, i, i wpadłem na taki pomysł, dobra, zrobię sobie taki lat. No ale ponieważ mi się strasznie nudziło, bo ja nie jestem jak ty, ja jestem jednak bardziej ADHD, więc ja sobie stary lecę tym samolotem i po tych 20 kilometrach miałem 70 do przelecenia, już lecę stał z 15 minut, nie? Ale wpadłem sobie na pomysł, hm, no dobra, no to ja sobie teraz może... Yy, a co by było, jakbym wyżej wleciał? No i zacząłem się wznosić, zobaczyć, czy mi się wzlecieć ponad chmury, stary. No i tak lecę, lecę, lecę, wiesz, wleciałem. Potem jakieś beczki zacząłem robić i tak dalej, wiesz, tu spadać i tak dalej. No i potem, potem już byłem bardzo blisko, już byłem stary dosłownie y, 2000 tysiące chyba, dwa y, kilometry od, wiesz, od tego lotniska. I tak sobie ląduję, ląduję, ale nie wiem, za szybko ten dziób zrzuciłem. Przekręciłem samolot za bardzo na bok, i w tym momencie dostałem tylko inwestycje, że samolot się rozbił. No. I musiałem powtórzyć stary od tego momentu, więc. Ale powtórzę to kiedyś, nie? W sensie, mhm. bo, bo wtedy już nacisnąłem ALT-N, niestety. No to muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się, że, że tak się to wciągnie że to będzie taka przygoda. Że, Przygoda życia, że, że, że, że tak, tak to się rozwinęło, no i, no i cieszę się, cieszę się. Być może będzie taki kącik stały, nie pilota i, i, i, i fantasy, będziemy opowiadać o tych przygodach, więc bardzo się cieszę. Już niestety powoli musimy yy, kończyć, mhm. już więc wszystkie te inne tytuły, jakie masz, to na następny odcinek zachowaj. Ja tylko ja. na koniec. Nie, możecie Cię przekonam w takim razie, bo, bo nie masz tego Netflixa, ale nie, nie, ja tylko chcę Cię przekonać, żebyś jednak te, tego, ten Black Mirror, nie wiem, tego Netflixa gdzieś tam za tą nie, złotówkę nie mam, gdzieś tam nie. wziął na ten miesiąc i, i obejrzał, bo naprawdę jest kilka odcinków tym, tej siódmej serii kapitalnych i one nawiązują trochę do sztucznej inteligencji, do tego, co się rozwija, wiesz, do tego, do tego zgniłego kapitalizmu ale jest jeden odcinek, który się nazywa Plaything, chyba bawidełko w, w polskiej wersji i on nawiązuje do tego odcinka Bandersnatch. Tylko po trosze, bo Bandersnatch, nie wiem, pamiętasz Bandersnatch, ten interaktywny odcinek, który właściwie był takim takim filmem interaktywnym, paragrafowym, gdzie wybierało się jak się potoczy historia, a opowiadała o takim twórcy gry właśnie Bandersnatch na ZX Spectrum, która miała być bardzo rozbudowana i jak on się wciągnął w, w, w to programowanie, to też doprowadził do takiego szaleństwa. I my jakby prowadziliśmy y, tę historię. Ona się mogła skończyć tragicznie, ale na przykład, nie wiem, gra mogła być za to ciekawa albo no, różne rzeczy. I jakby ten, ten, ten Bandersnatch nawiązuje do, do, do, do tej historii, ale tylko tak na zasadzie pewnego spin-offu, ale to jest fajne. No i jest odcinek USS Callister e, Into Infinity, który jest e, jakby kontynuacją też odcinka, który kiedyś był, który był e, i po części takim Star Trekiem, ale też kapitalnym motywem właśnie związanym z tym, jak jak e, przenosisz świadomość do wirtualnego świata i że ta świadomość zaczyna być jakby świadoma, no nie? I to jest znaczy, na pewno ktoś to widział, to, to mnie rozumiał o co chodzi, ale kapitalny w ogóle klimat, więc ja w ogóle polecam Czarne Lustro, ten siódmy sezon żeby obejrzeć, jest jeden słaby odcinek ale to nawet nie będę wspominał tego tytułu, żeby sobie nie szczępić języka i, i, i to tyle, no nie? Jak się uda, nie wiem, zdobyć jakiś właśnie na miesiąc tego Netflixa to koniecznie to jest coś co warto zobaczyć Do Juliuszu Dziękuję ci tak. za, za Dziękuję. kolejny wieczór. No i teraz mogę ci życzyć wszystkiego najlepszego z okazji świąt e, Wielkiej Nocy. E, smacznego jajeczka, żebyś ten czas z rodziną spędził e, w miłej atmosferze. Żeby... Mokrego dyngusa. Mokrego dyngusa przede wszystkim, tak. Żeby, żeby się wszystko ubrali. No i naszym drogim słuchaczom oczywiście też. E, I żebyście dużo właśnie tych easter eggów, e, e, jajeczek o, znaleźli ukrytych w grach no i tyle, no i słyszymy się za tydzień no ale ja jeszcze chciałbym coś tak, powiedzieć. To proszę, proszę. ja również oczywiście przyłączam się do tych życzeń i, i jak najbardziej tobie również wszystkiego dobrego na te święta i mokrego nyngusa i tak dalej i mam zagadkę i zadanie dla naszych słuchaczy żebyście odnaleźli te wszystkie easter eggi, które umieściliśmy w tym odcinku, a jest ich niemało dokładnie i wszystkie piszcie są w wizualne i wszystkie są wizualne i wszystkie są w komentarzach i piszcie w komentarzach yy, autor który zdobędzie tutaj od, odkryje najwięcej yy, no może czuć się moralnym zwycięzcą No i tego się trzymajmy. Dziękuję jeszcze raz. Yy. Dziękuję również. I do usłyszenia, Hej. Trzymajcie się, cześć.